Witam, Fantasmagieria podcastu o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 308. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Juliusz Paczarski, a.k. Jules. Witam, Juliuszu. Dzień dobry. Po no, dwutygodniowej przerwie, ale dzisiaj tak patrzę na zegarek, już dwa dni po walentynkach. Zapytam cię, jak spędziłeś romantycznie w świecie World of Warcraft? Czy... Nie, nie, nie no, nic specjalnego, normalnie. Nie obchodzisz? Zjadłem ko obiad, kolację. <śmiech> Chciałem, że powiedz, że zjadłem pączka, bo tłusty czwartek też. <śmiech> też zjadłem, ale to w, to w parę dni jeszcze wcześniej, nie? Mm -hmm. Ale wy tam nie obchodzicie tłustego czwartku podobno. Znaczy, wiesz co, jest yy, naleśnikowy wtorek, i który chyba nawet jest obchodzony dzisiaj jest co? Poniedziałek, więc jutro będzie obchodzony. Naleśnikowy wtorek? Tak. To jest ekwiwalent oczywiście tłustego czwartku, którego yy, mm -hmm. te raczej się nie obchodzi, ale ze względu na to, że jest bardzo dużo rodaków, no to wiesz, to jakby pączki są dostępne. I to w polskich sklepach i różnych takich innych dyskontach. Więc wiesz, no można obchodzić. No tak się zapytam, Juliuszu, co u Ciebie słychać, bo w ogóle jest taka straszna posłucha, jeśli chodzi o gry. Nie wiem, czy zauważyłeś, no właściwie jedyny warty tytuł uwagi to Dying Light mhm. i długo, długo nic. Nie wiem, no nie, za tydzień ma wyjść e, The Order 1886 Jestem ciekawy tej gry, prawdopodobnie... 1860 chyba, czy 66. No nie, nie, twój fact-checking jest uh, nie najlepszy. 1886. No właśnie, a ty powiedziałeś 66. Niemożliwe, powiedziałem na pewno. Powiedziałeś Ale tak. To się nagrało. Ale to, to by się generalnie, to by się generalnie z, że tak powiem, zgadzało z ogólnym trendem, który mówi o tym, że ludzie odwracają się od PlayStation 4. Zapominają już o tej konsoli, zapominają tak, bo, o. Bo nie najważniejsza jest moc. Zapominają tylko... o grach na te konsole i to jest, to jest oczywiste, no wiesz, no, ja to rozumiem. Wiedziałem to już wcześniej i stąd. Kupiłeś Xbox one. Tylko właśnie z Xboxem one jest taki problem, że w tym momencie nie ma żadnych ciekawych gier. Właściwie nie ma żadnych Ale to jest zestawów. problem z Xboxem One, czy to jest problem w ogóle z, z tym, co jest ten, bo tak próbujesz... Nie, wiesz co, generalnie ja powiedział... O tym, że problem nie, nie. problem jest z Xboxem One jest taki, że nie ma ciekawych gier, no, ale... nie, nie, nie. Ja sam powiedziałem, problem dotyczy tak samo PlayStation. Nie, bo chodziło mi o to, że tak yy, trochę nawiązując do tego, co powiedziałeś na temat yy, tego, że ludzie zmieniają konsole, tak, że przerzucają się może z PlayStation 4 na, na Xboxa One. No, ja tego osobiście nie dostrzegam, ale widzę jednak pewien trend, że coraz więcej ludzi jednak zainteresowanych jest. Yy, ja myślę, że to wynika z bardzo y, aktywnej kampanii promocyjnej Microsoftu jeśli chodzi o tę konsolę i tak to wygląda, a nie inaczej. Yy, natomiast Masło, PlayStation. Masane. Wiesz, nie wiem, czy masło maślane, ale PlayStation tak czy owak jest generalnie w mediach nieobecne w tej chwili. I na przykład gdybyś mi nie powiedział, Ja bym się że... nie zgodził, ja bym powiedział, że nawet więcej jest reklam. Jest więcej reklam PlayStation 3. Czy... Ale to może w świecie zachodnim, natomiast tutaj u nas na wschodzie, gdzie, że tak powiem, Kraju z... białe niedźwiedzie chodzą po tak, ulicach. Tak, naznaczonym czy... wojną z, <gry> z Rosją. gdzie wróg jest już u samych bram. No Przecież to... graniczymy z dwoma krajami, to które nas... walczą ze sobą teraz. To u, nas niestety, to u nas niestety tego jakoś nie widać. To znaczy, to znaczy nie, widać, nie widać niestety PlayStation 4, jeśli chodzi o media. Ja przynajmniej tego nie widzę. Ja myślę, Natomiast że ty jesteś widzę... takim zmyślnym, bardzo obserwatorem tej sceny i dlatego nie obserwujesz tych zmian. Nie, Ale myślę, ja, nie. ja po prostu dostrzegam taki yy, chyba... To jest najgorszy, najgorszy styczeń i luty od wielu, wielu lat, jeśli chodzi o gry. Bo zawsze było tak, że jakieś, jakieś kilka naprawdę dobrych gier no wychodziło w tym okresie, dlatego, że właściwie nie miały żadnej konkurencji. To był okres poświąteczny, one mogły sobie spokojnie wyjść bez obaw, że konkurencja będzie no, zbyt wysoka. No to się okazuje, że tak, no okej, okay, Dying Light, no, świetna gra i The Order, o którym nie możemy nic powiedzieć. To są jedyne te dwie takie gry, które wychodzą w tym okresie, którymi którym w miarę jestem zainteresowany. I teraz tak, wspomniałem o tym, że nie ma zestawów Xboxowych przez, przez nie, naprawdę... Ale są ci zestawy Xboxowe. No, no może, może są, bo w Xbox się tak świetnie sprzedaje, że całe wszystkie te prawda, no nie, konsole ja lecą. Mam... No, poza tym Amazon jest w Polsce, więc tam wszystkie nie, są no konsole. Nie, no Damian, proszę Cię, ale... Ale nie, ale... Juliusza, ale ja Ci mówię na zasadzie tego, że ja chciałem... Byłem zainteresowany, jestem zainteresowany kupnem One. No w końcu, powiedzmy, przy taki moment, że postanowiłem jednak tę konsolę żeby z tobą na przykład pograć w, w jakieś tam strzelanki i tak dalej po sieciach ze starych dobrych czasów nabyć, ale problem jest taki, że wszystkie te zestawy, które były tak, czyli Forza 5 zestaw z, z dwoma Assassin's Creedami zestaw z Halo wiesz, ten Master Chief Collection ich nie ma nigdzie no nie możesz ale... jej kupić. Przepraszam, to, to ja teraz muszę jednak coś powiedzieć, bo ja rozumiem, że na chwilę możemy zawiesić na kołku to moje yy, dolary, Co które bolestwo. mi wy wychodzą z kieszeni, Aha. które dostaję od Microsoftu i już po prostu ciężko mi jest je upychać. Am ambasadurę, natomiast, tak? ambasadurę, yy, yy, tak? Tą ambasadurę. Natomiast yy, wiesz, yy, tak się złożyło, że akurat mój znajomy kupował sobie konsolę, nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie temu i bez problemu kupił zestaw z Assassinami, no tak. obiema częściami i, i zrobił to w dużym supermarkecie. Więc wydaje mi się, że te zestawy no chyba właśnie, są. No to, no, znaczy one są, pytanie, one istnieją, czy, czy... tylko że dlaczego na przykład one y, są właśnie w, w kraju naznaczonym y, wojną atomową, a nie ma ich w kraju y, Zielonej Wyspy? Ponieważ się wyprzedały. No my, właśnie, to jest taka popularność. I teraz... No dokładnie, no ale może... Ale widzisz, ale zasada powinna znak, być taka, no. że jak jest duży popyt, no to Nie, nie, nie, nie nadążają z produkcją po prostu. Mhm. Ja bym przerzucił po prostu to z tych wszystkich tych polskich supermarketów, z tych biedronek, to na te rynki zachodnie, gdzie, prosperujące, gdzie to się sprzedaje i, i byłoby okej. Okay. No. No no może, no... możesz zawsze zamówić z dostawą. No. Ale widzisz, z drugiej strony mi się też nie spieszy, no ja mogę poczekać. No, to, to nie jest coś, cię, co muszę sam mieć... Sam stwierdziłeś, teraz. że w tej chwili nie ma w co grać, więc... No i właśnie, no i nie ma w co grać. No i ja cię zapytam już o drogi, czy ty w coś grałeś ostatnio na konsoli nie, nie w grę planszową i tak dalej, do tego dojdziemy oczywiście w odpowiednim kąciku. No, grałem aczkolwiek w żadne nowości. Grałem tylko i wyłącznie w gry, które sprawiają mi dużo przyjemności, dostarczały mi dużo satysfakcji. Pebbles. Tak. Nie, akurat to nie, ale FIFA 15, FIFA 14 też. Lubisz sobie tak żonglować składami, tak? Że właśnie nie, raz... wiesz co, właśnie to, to też jest ciekawe. Akurat tą FIFA 14 grałem z różnych powodów, generalnie nazwijmy to w ten sposób towarzyskich. Aha. Natomiast jeśli chodzi o, to też było dla mnie ciekawe doświadczenie zagrać tą FIFA 14, ponieważ ona jest dostępna w jej Access, więc ją można sobie ściągnąć. I kiedyś pamiętam, jak żeśmy rozmawiali o FIFA 15 i zapytałeś mnie, jakie są różnice, to pomyślałem, że teraz mogę, ponieważ jest taki sezon ogórkowy, to mogę chwilę temu poświęcić. I ale tylko tak, chwilkę. Ale to będzie dłuższa chwila. <laughs> <laughs> Otóż FIFA 15, różnica między FIFA 15 a FIFA 14 jest naprawdę ogromna. Znaczy FIFA 14 to jest, to jest gra rzeczywiście zrobiona... Yy, yy, Widać, że to jest gra, która ma swoje korzenie jeszcze w tych, w, tym w, tej poprzedniej, w tych poprzednich częściach, które powstawały na PlayStation 3 i Xbox 360. Oczywiście ona ma podbitą rozdzielczość, oczywiście ona super wygląda i naprawdę jeśli, jeśli ktoś, jeśli to jest dla kogoś nie wiem, pierwsza FIFA po przerwie, to ona na pewno robi wrażenie, jest super, ale FIFA 15 już jest troszeczkę inna. Gameplay może niekoniecznie, ale, ale rzeczywiście ta oprawa graficzna, oprawa wizualna, wiesz, ta jakość, jakość tej grafiki i, i trochę inne oświetlenie, no to wszystko jest niesamowite, to wszystko robi niesamowite no, ale czy, czy ta sama rozgrywka jest, jest tak kolosalnie różna, że na przykład nie, kolosalnie gdybyśmy... nie, ale, ale różnica w Fifie jest taka, że ale powiem, czy warto w takim razie, powiedzmy, wydać troszeczkę więcej pieniążków żeby kupić piętnastkę, czy jednak wiesz, pójść lepiej myślę, takim budżetowym myślę, że nie myślę, że spokojnie można pójść krokiem budżetowym i, i kupić sobie EA Access Chyba, że się upoluje zestaw z Fifą, bo też widziałem, ostatnio byłem w jakimś supermarkecie takim dużym i, i te zestawy, pierwsze w ogóle zestawy Xboxa, które w Polsce się pojawiły, yy, czyli z Fifą 15 i z Forza Motorsport, yy, nie wiem, 5 chyba, yy, też można je jeszcze znaleźć, można je upolować. więc. Aha, aha. więc yy... Jaka jest, zapytam się, już, jaka jest obecnie cena rynkowa w, nie mam pojęcia. w supermarketach? Nie mam pojęcia, eee. ale chyba, chyba można za 1600 z ogonkiem kupić zestaw z dwoma asasinami, Coś takiego. Czy znaczy, wiesz, bo, żeby dalej nie Oczywiście bez, szukać, Kinecta. bez Kinecta. Szukając różnych <grym> ofert, na przykład na niemieckim Amazonie, znalazłem za niecałe 400 euro, no 399 euro. Oczywiście ta cena trochę się zmienia, jak na przykład chcę sprowadzić sobie do kra innego kraju, gdzie jest VAT wyższy, nie? Bo to, to dochodzi kilka euro więcej. Ale Assassin's Creed, wersja z kinektem, nie? Xboxa moim no zdaniem się bardzo płaca Tylko właśnie. No, na pewno, tego... no, Jeśli chcesz, ki chcesz kinek. No. Ja znaczy, to może... jest cena y, konsoli, y, gdzie kinek to właściwie dostajesz za darmo no nie, do tych gier, bo to jest y, mniej więcej cena, y, y, ekwiwalent obecnej ceny Xboxa bez właściwie niczego. Nie, bo to znaczy wiesz, to z tym Xboxa kinectem kupisz. to musisz z tym kinectem to musisz uważać dlatego że ja ostatnio w naszym ulubionym sklepie na u jak przeglądałem ofertę to tam, tam było zdjęcie z xboxem one w wersji bez gier <laughs> tylko i wyłącznie z sam czysty xbox i pudełko było z tym kinectem natomiast jak się później okazało tak jak się później okazało to była wersja jednak bez kinecta i ta cena ale była tam półtora ale... tysiąca ale może w sklepie u Tima Shaffera, tam mogliby sobie pozwolić na takie przekręty. Ale w Amazonie, to jak coś jest nie, niezgodne z, z ofertą, to zaraz by ci dosłali i tak dalej. To nie byłoby problemu. No, okay. nie, ale ja, ja tylko mówię, no, bo tak, tak obserwowałem trochę rynek, wiesz, bo trochę mi się nudziło. No, wiesz, z tych nudów to nawet mm, przyznam się, że trochę pograłem na, na iPadzie. w Niemczech, teraz... tam tą wspanialą grę Witcher Battle Arena. Nie, nie, ale teraz wydaje mi się, że w ogóle będzie ciężko yy, chyba te zestawy z Kinectem kupić w cenie tysiąca, powiedzmy 600, 700 zł, tak mi się wydaje. Strzelam, nie wiem, nie jestem pewny, dlatego że już, już jest w sklepach Kinect dostępny osobno i cena Kinecta osobno to jest prawie 600, czy ja widzę tutaj nawet no patrzę właśnie. na ofertę to jest 600 zł, 649. Wydaje mi się, że w tej cenie yy, no wiesz, yy, yy, te zestawy z znaczy... Kinectem już są ponad 2000 czy znaczy, ta cena A. jest zaporowa, bo ona ma jakby, moim zdaniem, miałaby zachęcić do jednak kupowania konsoli z, z Kinectem w zestawie taniej. Ale skoro nie ma gier na Kinecta... Nie, sum, no, jakieś tam gry są. Ten... Na pewno tych gier na Kinecta jest więcej niż gier na ten, ten, to, to PlayStation, PlayStation I, Czy tam nie wiem, jak to się nazywa. No właśnie, to też jest ciekawe, no, że Na to właściwie... chyba w ogóle nie ma żadnych gier, no, z tego, co mi się wydaje. Albo Widzisz, jakieś bo to jest tytuły. tak, ja... przez to, że Nintendo przestało jakby, nie wiem, em, nie wiem, już nie, nie, nie buduje trendu no nie zabawy takim, te, takim kontrolerem ruchowym, jak e, Wii Remote, tylko przeszli, no wiesz, na, na tableto, tam padlet, tak i tak dalej. No tak, w tym że, kierunku. To spowodowało, że oni po prostu jakby, wiesz, te, te, te firmy się zachowują trochę jak Samsung, który jak Apple czegoś nie wymyśli, to nie będą mieli czegoś skopiować. I, I wiesz, i to jest po prostu y, ten absurd to, to taki, prawda, no. te, te, tej branży, że właściwie oglądają się na firmę, która, która y, no sobie radzi jak radzi, ale ona jest bardzo specyficzna. No tak, tylko że zwróć uwagę, że y, ja, ja, ja bym powiedział jeszcze brutalniej. Y, Znowu, to pewnie oczywiście zostanie odebrane przez nieżyczliwych mi ludzi, takich jak ty, a także in innych, że ja jestem oczywiście przekupiony przez Microsoft, ale zwróć, uwagę, ale zwróć z... uwagę na jedną rzecz. Ale zwróć uwagę na jedną rzecz. Zgadzam się z tym, że Nintendo Wii, które trafiło w, masowy, w masowego odbiorcę, trafiło w punkt, oferując temu masowemu odbiorcy y, Wii Lota i tą zabawę ruchową. To znaczy, że się wszyscy to obśmiali, bo można było się, leżeć na tym tapczanie i kciukiem ruszać i grać w tego tenisa czy tamtym nadgarstkiem, i wcale nie trzeba było wchodzić w tą zabawę w taki Ale właśnie o to chodzi, że to tak wiesz, GRPG w gry RPG, RPG, w Dungeon and Dragon możesz grać, prawda? krzycząc, w ogóle nie wchodząc w klient, a możesz, wiesz, tak się okay. wczuć w tę atmosferę, że po prostu no, ubierasz się jak jakiś wojownik. Tylko, tylko do końca, wiesz, to... No, to, no, no, to, Jeśli komuś nie potrzeba, wiesz, fizycznych ruchów, tylko wystarczy tak, wiesz, ruszać kciukiem, to okej, okay, nie? Okej, okay, Nintendo pozwalało też na to, co świadczy o tym, że to była dobra firma i jest dobra firma. Mm -hmm. Natomiast, y, nato, albo nie wiem, o czym to może świadczyć. Natomiast, <laughs> natomiast druga rzecz jest taka, że te, te, jakby, oczywiście te firmy typu, bo ja, bo ja pamiętam tą poprzednią Generację. To, to w ogóle była inna bajka, to była inna historia. Sony. Takie i Microsoft, lepsze czasy, bo to był ten prawda? Nie, dobrych, to nie prawda? były lepsze czasy. Sony ale oczywiście, Microsoft, że były. Bo, nie, bo się kryzys zaczął od razu w 2008 czy 2007. No czyli właśnie dopiero czyli pod koniec progu, generacji. No nie, u progu tej generacji. No jak, w 2007. No, no w środku. No, 2000, nie no jak się. w środku, 2006 ale, 2006. ale wszystkie najlepsze gry Gears of War, no Halo i no. tak dalej. One znaczyły Ale. Chodzi o to, że to były trochę inne czasy w tym sensie, że y, Xbox 360 to była konsola, która technologicznie y, już nie, nie wnikam, czy tam były te podzespoły, no, ale na pewno była to konsola y, zaawansowana technologicznie. Zresztą tak, podobnie jak te obecne konsole. Te, te, te konsole też obecnie są zaawansowane. Czy Xbox, no czy to PlayStation... tym one. Czy one są, czy one nie są, to jest nieważne. Natomiast y, <laughs> chodzi o to, że Nintendo zrobiło konsolę, K której podzespoły były na poziomie PlayStation 2 z tam, nie wiem, 98 czy 99 roku, jak, jak, jak ta konsola chyba debiutowała. No prostu... nie, bardziej bym no, powiedział, że w stronę Xboxa pierwszego. No nie. Dwa GameCube'y sklejone, no to było no chyba tak, tak. No był, tak. była taka anegdota, dwa GameCube. Y. No ale jak się wczytałeś w te podzespoły, to tam naprawdę nie, niech to będzie, niech to będzie pierwszy Xbox, no ale nieważne. Chodzi o to, że ta konsola już na starcie była przestarzała. I co się stało? Ta konsola nagle trafiła w ten punkt, trafiła w ten masowy rynek i ci ludzie po prostu polecieli w ciemno, jak w kanał yy, i kupowali Nintendo. I ale to, nie to nie też wy... była świetna promocja, której, yy, którą zapewniły na przykład wszystkie programy rozrywkowe, bo nagle okazało się, ale że w takich programach, tak, wiesz, promocja, no, jako tak, element taka, że zabawy gra w tenisa. To nie, ale to nie jest tak, jak mówisz, dlatego, że to nie jest, bo to, co ty yy, próbujesz w tej chwili powiedzieć, to jest tak, że możesz mieć gówno jakieś, opakować to w serberko i udawać, że to jest super. Nie, Natomiast w nie, przypadku nie. Nintendo, w przypadku Nintendo Wii, tak nie było. To znaczy, to nie jest tak, że to Ale jak coś... sobie wyobrażasz, że to ale trafiło poczekaj, do masowego odbiorcy? Ale... Poprzez, nie wiem, pocztę tak. pantoflową? O... Nie, gracze powiedzieli rację. dziadkom. Dziadkowie obejrzeli, wiesz, jakiś program w talk show Tonight i tak dalej i nagle zobaczyli, że tam ich ulubieni prezenterzy bawią się jakimś gadżetem który imituje, nie wiem, czy grę w tenisa, czy grę w golfa, czy ich ulubione kręgle. Damian, to było ja zmierzam, to. Do, zmierzam do tego, że gdyby mm -hmm. ci ludzie zobaczyli, że ich ulubiony prezenter bawi się padletem, takim jak dzisiaj stanowi to Nintendo Wii U, to gwarantuje cię, że nikt... I co zresztą się potwierdziło, nikt na masową skalę w ogóle tej konsoli nie kupuje. Natomiast chodzi o to, że oczywiście zgadzam się z tym w stu że ta masowa popularność była związana z tym, że w tych mediach i tak dalej, że jakby to trwiało do świadomości. Ale też trzeba powiedzieć uczciwie, ten gadżet wzbudzał takie emocje, że my chcieliśmy go posiadać, ci ludzie chcieli go mieć, tam było coś fajnego, coś takiego, co wykraczało poza, wiesz, te ramy tych tych gier, tego wszystkiego, co było dotychczas, tak, czyli to, jakby, to chwytało za wyobraźnię, spowodowało, że ci ludzie mówili, kurde, ja chcę poskakać przed tym telewizorem, wiesz, pomachać tym kijem do golfa, zagrać w ten boks, ale nie na zasadzie, że ja sobie będę siedział i leżał na... i wciskał klawisze, tylko ja będę po prostu rzeczywiście boksował, to miało niesamowity potencjał takiego chcenia i ci ludzie chcieli to i dlatego to, to osiągnęło sukces natomiast dzisiaj jest już inna sytuacja po pierwsze zwróć uwagę jaki jest w ogóle punkt wyjścia yy, tych dziś, tej dzisiejszej generacji konsol przecież Xbox One, już nawet nie chcę mówić Xbox One czy nawet czy PlayStation 4 te konsole się niesamowicie sprzedają już na starcie Przecież bo jest głód nowej generacji Jasne, good... no ale nie, no to nie o to chodzi chodzi o to, że te konsole się niesamowicie sprzedają już na starcie Trafiały bardzo szybko zbudowały sobie, zwłaszcza PlayStation, bardzo szybko zbudowało sobie ogromną rzeszę, milionową rzeszę fan, tych yy, posiadaczy do której już można oferować konkretne gry, do yy, której można już coś sprzedawać i to jest już poważny argument we wszystkich dyskusjach, natomiast równocześnie ta konsola Wii U, ona wiesz ona oczywiście się pojawiła, niektórzy się z nią zafascynowali, ale generalnie na dłuższą metę okazała się, no tak, no takim fajnym gadżetem, ale nawet z punktu widzenia, wiesz, dzisiaj, jak ja myślę o tym. To, to też nie jest taka konieczność posiadania Wii U i jednocześnie posiadania Xboxa One, bo kiedyś rzeczywiście posiadanie Nintendo Wii i posiadanie Xboxa czy Playstation, no to rzeczywiście jakoś się dopełniało, to były rzeczywiście konsole, które pokazywały coś zupełnie innego. I wtedy Sony i Microsoft, które były zmuszone do tego, żeby, do żeby walczyć o tego klienta, już nawet nie mówię o tego klienta, który był na Wii, czy, czy ale też pewnie o tego klienta, ale w ogóle o to, żeby te konsole się jeszcze lepiej sprzedawały, zaczęły dążyć, stwierdziły, no dobra, no my też musimy iść za tym głosem rynku i wymyślić coś, nie wiem, niech ludzie skaczą pajacyki przed tą kamerą Xboxa, albo Sony, właśnie, które wzięło i po prostu spapugowało całkowicie pomysł no tak. z Wilotem, tak? Znaczy, wzięło, znaczy, wiesz, to jest fascynujące i w ogóle to, co. To, to, no bo to, chodziło to, o to, to że określe. otworzyła się nowa nisza, nowa nisza, który, nie, o której nic sobie nie zdawał. Nie. I okazało Chodziło... się, że ta nisza to nie jest wcale nisza, tylko to jest naprawdę duży rynek, w który warto zainwestować i Microsoft poszedł w kierunku takim ok, nie, kupi nie kopiujemy rozwiązania yy, w Nintendo, tylko wymyślamy coś nowego, coś coś dajemy od siebie, yy, jakiś taki mały twist w tym wszystkim, że ok, kontrole ruchowe, ale bez kontrolera. I to miało... Jakieś takie fantastyczne podwaliny, żeby być czymś wspaniałym ale okazało się, że technologicznie jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, żeby coś takiego można było wprowadzić. Tam było więcej nawet, bo przecież Sony obiecywa... Microsoft obiecywał w ogóle i, i mówiło się o tym, że to już. Ja wiem, że to dopiero tak naprawdę na Xboxie się Sztuczna to osiągnęło... inteligencja. Tak, nawet sztuczna inteligencja, nawet to już idziesz jeszcze dalej, ale ja mówię o tym, że to już, już wtedy było mówione, że wchodzisz sobie do pokoju, mówisz tam Xbox, odpalaj płytę, odpalaj film, przełącz taki program, to teraz na Xboxie one z tą kamerą to jest możliwe. Natomiast wtedy no na jest, Xboxie jest, 660, jest, tylko, że to też jest... Czasami jest denerwujące, bo jeśli rozpoznajesz twoją twarz, kiedy przejdziesz przed kamerą Xboxa, to potrafi, wiesz, cię od razu zalogować, niezależnie, czy ktoś jest inny zalogowany, czy nie na tej konsoli. A to nie wiem akurat, ale mówiąc szczerze, ja nie mam Kinecta i, i nie zamierzam go mieć. Mm -hmm. no, ale nie no to moim, moim problemem jest taki, że rzeczywiście mamy jakiś taki dziwny moment w ogóle w branży gier że konsole się fantastycznie sprzedają, komputery też są naprawdę całkiem nieźle się mają wiesz, i, i gry PC można powiedzieć, że się sprzedają, nawet jest ten cały rynek gier mniejszych, takich niezależnych, takich gier, które mogą tworzyć taki niezależni twórcy ale mimo wszystko ja naprawdę czuję, że my jesteśmy w jakimś takim dołku w porównaniu do tego, co było na przykład, nie wiem, 7 lat temu właśnie, czyli tak na początku, powiedzmy, tego kryzysu finansowego, ale w takim, w takim najlepszym okresie poprzedniej generacji. I naprawdę, jak sobie myślę, czym była poprzednia generacja, a czym jest ta generacja, chociaż to jest dopiero początek, bo dopiero mówimy, nie wiem, o półtora roku niecałym e, egzystencji e, tej generacji, to, to właściwie to jakoś tak... Nie wiem, czy to jest kwestia starzenia się, czy po prostu mam jakieś zmieniają się moje zainteresowania, czy, czy po prostu mniej mam ochotę grać. Ale naprawdę no, był ten taki intensywny okres świąteczny, gdzie było parę ciekawych gier, które chciałem grać. A teraz właściwie to jedyna gra, o której myślisz, że na pewno. Tego Unity. Mhm. No nie, nie, nie zagrałem. No to nie zagrałem no ale to sam, jak mówię, ale sam pominałeś pewne. Ale powiedziałem przed chwilą, etapy. bo może nie słyszałeś. Nie że... słyszałem. W okresie świątecznym były te gry. No tak, tak ale, ale, ja mówię, ale, ale że... one są teraz... cały czas, a teraz mówisz, że i tak nie grałeś, tak? A przecież możesz pójść kupić sobie te Unity i zagrać. No bo ja mam, ja mam wiesz, bo mo moim celem jest ukończenie najpierw trójki, później Black Flag. Nie, bo twoim celem jest granie w jakieś Humble Bundle i inne takie szroty. <laughs> Nie no, w Humble Blonde Cat, e, e, ostatnio nie grałem. E, chociaż była ciekawa promocja z, z, z grą Talisman, czyli naszą poczciwą magią i miecz. Nie wiem, czy jakaś, Może się czasów. kojarzy, hit wszechczasów. Hit, oczywiście, hit wszechczasów, ale... Chińczyk w wersji RPG. O, tak, tak. I chodzisz w kółko i w ogóle zbierasz różne rzeczy i walczysz. Kostką i jest... lewo, prawo i musisz wejść do środka do, do tego, no po prostu mechanika Chińczyka. No, Zazrościsz po prostu popularności prostej gry. Nie, która, zwracam tylko uwagę, że to jest... zdobyła serca milionów ludzi na całym świecie. Jest popularniejsza od wszystkich twoich planszówkowych arcydzieł e, razem wziętych, więc no co o czym my tu mówimy? Ale wracając do, do, do gier, które naprawdę czekam, no to to jest właściwie tylko y, ten Witcher, nie? Zwróciłeś uwagę, go. że Zjedź twoje m, takie wyzłośliwianie się na mnie już tak mnie nie wzrusza. <laughs> Zauważyłem, że masz po prostu tak grubą skórę, że mógłbyś być nawet teraz prezenterem telewizji popularnej i oskarżonym o coś i to by potem jak woda po kaczce. Więc, więc skończmy z tym brudnym stołem. I przejdźmy do, do tematów, co ostatnio grałeś. Ja tylko powiem tak, bo za, zacząłem um, mówić o tym, że grałem w, w tego Witcher'a, tą Battle Arenę. Nie wiem, czy widziałeś, miałeś okazję Nie, w ogóle nie kojarzę, się. nie wiem za bardzo, co to jest. To jest gra typu MOBA, skrót, który mi zupełnie nic nie mówi, ale to jest gra, w której kontrolujemy, powiedzmy, jakąś tam postać um, i jednocześnie ścieramy się na jakiejś takiej małej arenie z, z innymi graczami. Jak w tym przypadku mamy dwie, trzy osoby to jest przeglądarkowe, tak? Czy nie? To nie jest przeglądarkowe, ale gra mogłaby wyjść w przeglądarce, bo generalnie ona wyszła teraz na Androida na, i na ios Nie wiem, czy na Windows Phone wiesz, yy, yy, się pojawi. Podejrzewam, że się gra? nie pojawi, nie wyszła i nie będzie. A szkoda, szkoda, bo musisz smakować. Ja grałem na Androidzie na telefonie i chodziło to całkiem sprawnie, a w, tak dla prawdziwej przyjemności, to jednak potrzebujesz czegoś większego, tak? Wiesz jakiś tablet. I cała, cała gra jest bardzo prosta. Masz postać, którą rozwijasz podczas samej rozgrywki na tej samej zasadzie, jak to wygląda w innych grach w, w, typu MOBA, tak? Czyli zdobywając punkty, wydajesz je na przykład na, na ulepszenie broni, tam magii, Nie tam Nie rozumiem, ale to jest takie... po prostu taki hack and slash, tak? Jak Diablo. No no po części tak, wijesz? tylko wyobraź sobie, że, że, że nie masz całego mało tego... Mało pieniędzy ci ten CD Projekt płaci. No mało mi płaci, ale to nie jest diablo, w sensie nie, nie eksplorujesz tam niczego, nie walczysz z, z jakimiś chmobkami, tylko nic. masz pojedynek, znaczy nie pojedynek, masz walkę drużyn 3 na 3, w których na przykład no, masz tak, po, no, między innymi takie postacie jak właśnie Wiedźmin, e, Siri i tak dalej. No, wiesz, wszystkie takie znane z, z, z tego uniwersum. One w, w rotują się, tak, że to w, w każdym tygodniu są inne postacie do wyboru, chyba, że zapłacisz kupić sobie jakiś tam e, dostęp do jakiejś postaci, wtedy możesz z nich korzystać bez problemu, e, kiedy chcesz. A zasada jest bardzo prosta, masz małą planszę, na której masz trzy punkty kontrolne, które musisz e, przejąć, e, nie wiem, no to jest takie bardzo przyjemna, prosta gra. Właśnie ona jest idealnie skrojona pod, pod tablety, dlatego, że ona nie jest tak rozbudowana, jak na przykład nie wiem, League of Legends czy Dota, z jakimiś skomplikowanymi zasadami. Nie ma tych creepów, czyli tych małych takich e, robaczków, które sobie tam chodzą i, i e, wiesz, o, w, no też działają, no nie? No, w, te, w tym samym ekosystemie. Nie ma jakichś skomplikowanych e, terenów, które jakby dodatkowo ci dają, e, jakąś przewagę podczas walki, także, że możesz się gdzieś schować, jakieś dungi, czy coś <stutek -1> celu. Więc tak naprawdę to jest bardzo uproszczona gra. Nie wiem, czy ty, akurat warto jest w ogóle, e, nie wiem, wydawać jakiekolwiek pieniądze podczas gry. Jakoś tak nie stwierdziłem. Na przykład nie miałem ani przez chwilę motywacji do tego, żeby cokolwiek tam kupować, co, co wydawało mi się, że y, poprawi moją, mój komfort zabawy. bo Naprawdę gra jest bardzo prosta. I, i Jeśli ktoś nie sobie zobaczy Battle Arena, Witcher... Yy, Ale tu nie ma Trish. Czy tam Trish. Wiesz co, ja nie wiem, kto tam jest tak naprawdę, bo ja jeszcze nie widziałem wszystkich... W, w, rotacje wszystkich postaci mi się nie pojawiły. Wiem, że na pewno... Jeśli jakaś postać jest znana w uniwersum e, wyźmina, to ona się w tej grze pojawi prędzej czy później. No nie ja wiem, ja to widzę mieć... postacie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć postaci na stronie. Można o nich poczytać jakieś informacje. Ale... I nie ma wśród tych... Jest Zoltan na przykład, jest, jest Wiedźmin, jest Geralt, jest... Natomiast nie ma nie ma znaczy... jakieś postacie z Brookilonu, no, ale jakaś ale oni taka musieli z... sobie zostawić, pewne postacie musieli sobie zostawić, żeby, wiesz, wydawać w jakichś paczach, dodatkach, ulepszeniach, bo wiesz, te gry muszą żyć, tam musi ciągle się coś pojawiać. No, trzeba za coś płacić. Dokładnie. No i to jest taki też, ale zdecydowanie, jeśli ktoś na przykład by szukał jakiejś innej gry ze świata Wiedźmina, to też jest, o ile się nie mylę, musiałbym sprawdzić, ale chyba też na Androidzie, ale na, na iOSie też jest yy, gra planszowa Wiedźmin. I ja w tę wersję elektroniczną miałem okazję trochę pograć i jakoś tak niespecjalnie mi przypada do gustu. Yy, nie wiem, może wersję taką papierową się przyjemnie gra, ale... Nie wiem, widziałeś jużu? Zainteresowałeś się w ogóle tym? Yy, czym? Tą grą? grą planszową Wiedźmin. Tak, ale wiesz co... Nie, nie to, że zainteresowałem. Ja pamiętam, że nawet mi wspominałeś o tym, że jest wersja chyba, że grałeś w wersję jakąś elektroniczną, chyba taką jeszcze zanim ta gra się ukazała, jako taką promocję. Ale mówiąc mhm. szczerze, zupełnie mnie ta gra nie, nie zainteresowała. Yy, nie co, wiem ona czemu, nie ma ciekawej mechaniki. Wiem, ale grałeś... Jest... Tak, myślę, tak. że to też jest jeden z, jeden z powodów, że, że tam... Nie, nie też Mimo, że był dość głośno... Ona wygląda na że... jakby... Tak, Ale ono ale... wygląda na bardzo szybko, na jaką przygotowaną na szybko, jakby y, no ten. Ta, no, no, taka projekt ściema. gry nie ma nie ma właściwie jakiegoś Chociaż z drugiej sensu. strony to jest gra Ignacego trzewiczka, y, człowieka, No który właśnie dlatego jestem z... kilka zaskoczony. Gier, no. Zaskoczony, Więc... bo w innych jego grach jest jednak y, no jest to bogactwo mechaniki. Jest jednak jakiś tam taki, taki coś. W tych wszystkich grach, tak? A no, ale w dla nie ma czegoś takiego, no tak, wiesz. bo to jest gra no, zrobiona dla pieniędzy. Właściwie jak ja grałem w wersję elektroniczną, to była jakaś taka wczesna wersja, znaczy nie wczesna wersja, ale to już była wersja beta, która była dostępna, yy, bardziej dostępna, w tym sensie, że to nie była jakaś za super zamknięta beta i tak dalej, to nie było się tam ciężko dostać. I niestety yy, nie czułem ani kooperacji z innymi graczami, wiesz, to było tak, że właściwie Inni gracze sobie grali i ty sobie grałeś i to właściwie to każdy mógłby grać osobną grę. Jakby nie było jakoś ani mechanika gry nie wiem, wymuszała... Ale ty, nie gr ty musiała, grałeś no to... w wersję planszową, czy grałeś w wersję tylko elektroniczną? To była, znaczy, wiesz, one się niczym nie różnią. Pod no, ale względem, nie, no ale nie, no, ale mi się wydaje, że to jest No istotne. nie, grałem wersję no, elektroniczną. Bo bo tak, wydaje mi się, nie... że to, to jednak, wiesz, odczucie przy, przy, grze, przy planszy, jednak, kiedy grasz z żywymi przeciwnikami, czy z żywymi graczami, jest trochę inne. Ta gra, Ja, ja wiem tylko tyle, że ta gra, nie zagłębiając się w mechanikę, ona, to jest gra kooperacyjna, ale jednocześnie ryw, kooperacyjno-rywalizacyjna. Czyli z jednej no tak. strony gracze muszą ze sobą współpracować, ale cały czas ze sobą rywalizują. Jest taka gra magnaci, nie wiem czy znasz, Boże Igrzysko Magnaci, ona się trochę odwołuje do tego legendarnego już Bożego Igrzyska stworzonego przez Martina Olesa o tej mm -hmm. o Polsce szlacheckiej. I w tej grze magnaci, w tej, w tej teraz wydanej, czy w tym, czy w zeszłym roku, w zeszłym roku, w tym na pewno nie, w zeszłym roku, gracze z jednej strony, wiesz, każdy gracz wciela się w jakiś ród magnacki żyjący w Polsce, tam nie wiem, od 17. wieku, Wieków i z jednej strony dąży do tego, żeby poszerzać swoje, swój majątek, swoje zasoby, wiesz, swoją polityczną pozycję, ale z drugiej strony gracze regularnie w każdej, w każdej rundzie muszą rywalizować z jakimś dużym zagrożeniem, które, które jest istotne z, z punktu widzenia całej Rzeczypospolitej. I teraz, jeśli, jeśli tam chyba będą trzy konflikty przegrane, no to gra automatycznie kończy się porażką. Wiesz, ale to już gracze... samo to, jak opisujesz, to, to, to... O tę grę magnaci, to, to, to brzmi, że to ma sens, że ta kooperacja no ma sens, i, i jest, jest wymuszona jakby, że jest wyższe dobro, tak? Dobro Rzeczypospolitej, więc no, musimy się ponad podziałami jednoczyć, ale nie zapominamy o tym, że jednak no, jedna osoba z nas musi wygrać, tak? Więc rywalizujemy, więc to jest... Tam może dochodzić jakiś taki element polityczny, który jest, wiesz, poza planszą jakieś umawiają się, tylko widzisz, ja nie widzę tego, takiego jakby zagrożenia, jakby takiego jednego... Stymulantu, nie wiem jak to powiedzieć Czegoś, co by pchało nas Do tego, żeby współpracować Powiem tak, być może Zagranie w Kilka razy, zagłębienie się W mechanikę, w jakieś tam Może tam się ta coś odkryć Ale, tak jak mówię, ta gra Na pierwszy rzut oka Nie wygląda interesująco, A samo granie, czyli wiesz, powiedzmy, że Gram pierwszy raz w jakąś grę i wiesz jak to jest Czasami jest tak, że nie znasz zasad ale tak ta gra jakoś wygląda, interesujące, tak ciekawie, że ucząc się tych zasad grania ze znajomymi, no po prostu wchłaniasz y, te, te wszystkie informacje, ale chcesz je chłonąć, tak? że chcesz po prostu wiedzieć, co się dzieje. A tutaj, mimo że znasz to uniwersum, znasz te postacie, to tak naprawdę nie tworzy się ani jakaś taka historia z tyłu tego, co robisz, ani nie masz y, y, y, jakiejś takiej... Y, nie, nie, ma tego scenariusza, nie ma tej motywacji. Tam są jakieś, wiesz, punkty zwycięstwa, coś co trzeba zrobić. Tam to, to jest określony jakiś taki cel nadrzędny gry, bo tam jeszcze właściwie jest też tak, że wybierasz, jaki jest cel, jak skomplikowany jest, jak złożony jest, tak, ten, ten cel, który, który, jest wymagany do ukończenia gry. I, i, i, I, ok, no tu gdzieś, gdzieś tam może być jakiś taki element który powoduje, że jak się może zagłębisz i tak jak coś ci wytłumaczy, że jednak to i to jest ciekawe, to może coś się z tego wyciągnie, ale niż ta gra nie, nie sprzedała mi się. Wiesz. Sam Samo to, że wiesz, znam ten świat i, i lubię Wiedźmina, nie wystarczy do tego, żebym y, po prostu wszedł w tę grę i, i y, nie wiem, y, poświęcił jest więcej czasu. A są gry takie planszowe, jak na przykład... Tylko, że to, i, jak i, na przykład jest i nie same. Jak i Miecz, tak. <laughs> że tam tam są jeszcze w ogóle dochodzą emocje dodatkowe bo nie wiem czy widziałeś tam tą, tą taką magię i miecz w świecie Warhammera tysięcy tak Relic no to jest to jest też bardzo ciekawa gra ale o tym nie chyba tak, ale chodzi o to, że po prostu tam są takie emocje, jeśli chodzi o zasady jakieś niuanse, że tam po prostu wiesz, ludzie potrafią eksplodować no niemal dochodzi do rękoczynów przy, przy, przy rozgrywce A no przy tak, ale to, to, to, to przy magii to, tak, tak to są gry, wiesz, mechanicznie nawet ten nowy relik, umówmy się mechanicznie, to są gry yy, takie, powiedziałbym mm -hmm. dość mocno zacofane i jednak mimo wszystko gry, no, nie polecane no, na pewno w porównaniu do, do, do pewnych innych jak bardziej rozbudowanych, to one mogą wydawać się właśnie wycofane. Nie, nie mają jakiejś takiej nowoczesnej mechaniki, bo opierają się na tym, co już, co już to było To znaczy, wiesz, relik jest, na pewno, relik jest na pewno grą, która wzięła magię i miecz i starała się tą magię i miecz tak. troszeczkę y, y, podciągnąć do y, jakby... Taki dodatkowy twist, no. Tak, w, z, z, w, w, na przykład tam choćby ta zasada z tą eksplodującą kostką, że, nie wiem, jak wyrzucisz szóstkę, tak, to chyba możesz jeszcze raz rzucić i, i jakby sobie kumulować ten wynik, więc tego nie było w poprzedniej magii miecz. Oczywiście to, może, to są zasady, wiele z tych zasad są, to są zasady, które można spokojnie zastosować do Magii miecz i Oczywiście znaczy, tam wiesz, jakieś kolejne edycje wychodzą i tak. nikt nie zabrania nikomu tego, tego poprawić. Więc... No, ale z takich gier planszowych jednak yy, interesujących. No wiem już, że yy, jesteś zapalonym graczem i na pewno yy, coś ciekawego ostatnio grałeś i bardzo chętnie posłucham w twoich najnowszych perypetiach. No więc ja, e, tak, ja w ostatnio rzeczywiście przede wszystkim gram w gry planszowe. Z ciężkim sercem. Z ciężkim sercem to mówię, bo jestem wielkim fanem gier wideo, ale niestety gram w gry planszowe ostatnio z braku laku. Po pierwsze, z braku e, mówiłem o, pamiętasz, rozmawialiśmy o, rozmawialiśmy o, jeszcze jakiś czas temu o grze e, Legion of Honor. Honor. Legion. O Legion of Honor. I pamiętam, że ja wtedy chyba się wypowiadałem, że usłyszałem o tej grze i jeszcze w nią nie grałem. I że to jest najlepsza gra na świecie 2014 tego roku, tak? Nie, nie, nie, nie, absolutnie, absolutnie, ale w końcu trafiło do mnie pudełko z tą grą. Dementii. Nie, trafiło do mnie w końcu pudełko z tą grą i rzeczywiście zdarzyło mi się w nią zagrać i jest świetna, super. Ale jeszcze ty jesteś na etapie takim odkrywania niuansów tej rzeczy, czy już możesz powiedzieć że to jest na przykład, nie wiem, druga najlepsza gra 2014 roku myślę, że dla miłośnika epoki napoleońskiej to z powodzeniem mogłoby być jedno z najlepszych gier. Aczkolwiek to jest gra bardzo specyficzna, bo to jest gra bardzo narracyjna. Te karty, wiesz, odkrywasz kartę i na niej jest napisane jakieś wydarzenie. Masz rundy, w których jesteś w in garrison rounds i masz rundy, w których... jesteś O, to ongle kom... widzę, że po, po angielsku. No tak, brać. nie ma innej A. wersji. I są rundy, w których jesteś, czyli w których jesteś, nie wiem, zgarnizonowany i w rundy, w których jesteś już normalnie na, na froncie, tak? I w zależności od tego, jak jesteś na froncie, no to w zależności na przykład, nie wiem, wyciągasz kartę, na której masz napisane, że dochodzi do takiej bitwy. Losujesz teraz kartę bitwy, bo masz ileś tam kart bitwy i te karty bitwy są różne i ona opisuje na przykład, co się dzieje. I na przykład na tej karcie bitwy masz napisane, że, nie wiem, yy, yy, prowadzisz obronę na prawej flance. No i masz tam prawdopodobieństwo dostania jakiejś rany, prawdopodobieństwo dostania się do niewoli i generalnie jak ci wzrastają współczynniki. No ale wiesz, jak na przykład nie jesteś w danej armii, bo... Karta, karta jakiejś kampanii dotyczy, nie wiem, dotyczy tej armii, innych, innych armii, w których, w których są pozostali gracze, albo w których po prostu cię nie ma, no to po prostu nic się nie dzieje, tak? Jakby, to, to się, jakby jesteś po prostu w innym regionie, w tym regionie, w którym akurat w danym momencie historycznym nic się specjalnie nie działo, takiego ważnego do, do wiesz, do, gdzieś tam do, do jakby pokazania. Także gra jest specyficzna, bardzo, znaczy, wydaje mi się, że to nie jest skomplikowana gra, natomiast skomplikowanie są napisane zasady. Jest po prostu instrukcja, moim zdaniem, jest masakra totalna, ale. Da się przeżyć. Widziałem też, już się pojawiły takie filmiki w, na, na YouTubie, na Board Game Geeku, można znaleźć. Jak żyć. Tak, jak i, grać. Jak grać mniej więcej, tak. I y, nawet jeśli te filmiki, wiesz, ja się nigdy z filmików niczego nie nauczyłem, ale one zawsze dają jakieś tam pojęcie. No i, i, i w tej grze niesłychanie trudny jest ten moment, w którym czytasz tą instrukcję, nic kompletnie z niej nie rozumiesz, bo ta instrukcja jest naprawdę beznadziejnie napisana, a potem. Y, rozkładasz sobie wszystko i zaczynasz po prostu grać i nagle się okazuje, że to jest po prostu o wiele prostsze niż myślałeś albo naprawdę intuicyjne, łatwe i, i tak dalej. Także tylko tak jak mówię, no to jest gra narracyjna, wiesz, taka, taka, w której te decyzje są bardzo ograniczone, trochę może pewnie tak jak w Magii i Miecz, no ale trochę fajniejszy klimat wydaje mi się. Rozumiem. A drugą grą w eee, grałeś? Ale zagrałem jeszcze w... A mówiłem o osadnikach, o narodzinach Imperium? Może wspominałeś w tym. I o Myślę, że nie mówiłem, bo też zagrałem. Ale to już nie będę rozbudował. Może i wspominałem faktycznie, nie wiem. To powiem w takim razie jeszcze o dwóch grach, które, które się pojawiły w... Znaczy w zasadzie nawet nie tyle pojawiły, bo nie, nie wszystkie się pojawiły, a niektóre Aha. po prostu już były, a, a w które ostatnio grałem to jest The Sand druga edycja. Aha. Uważam, że to jest świetna gra. To jest to, zresztą, o czym rozmawialiśmy. To jest gra, która po, pojedynczy scenariusz jest, który zawsze składa się z jakby, może nie zawsze, ale w bardzo wielu przypadkach składa się z dwóch spotkań, czyli jakby dwa razy się rozkłada plansze, potwory i tak dalej. Czyli jest do rozegrania taki scenariusz, powiedzmy, około dwóch godzin max. Max razem z rozłożeniem, złożeniem, z takim przygotowaniem wszystkiego, wprowadzeniem w atmosferę i tak dalej. I takim właśnie niespecjalnie niespiesznym, niespiesznym graniem. I to jest świetne w porównaniu z... Ja nie grałem w tego pierwszego Descenta, ale, ale wydaje mi się, że, że to jest akurat wielka, wielka zaleta tej gry, tej, tej najnowszej edycji. I nie będę tego rozbudowywał specjalnie, bo po co. A druga gra, w którą zagrałem i która, która jest świetna i też pewnie niedługo wrzucę na swój profil jakieś zdjęcia, to jest gra Battle Lore. Też druga edycja, wydana przez Fantasy Flight Games. Nie wiem, czy znasz tą grę i kojarzysz, i wiesz, o co chodzi. Nie, nie, nie kojarzę. A znasz taką grę Memoir 44, o której rozmawialiśmy kiedyś? No w wersji pezetowej tak. No to ona, się gra. to ona się specjalnie specjalnie różni w wersji. To widzisz, Battle Lord to mi tak brzmi jakby to była gra fantazji. Tak i to dobrze ci to brzmi. Dlatego A że ten. To, to teraz mała historia. To tak, to teraz mała wenaść, historia. Tak, tak, tak. Ale to jest ta sama mechanika w zasadzie. Czyli jest plansza, która, bo to jest ten sam autor. Plansza jest podzielona na Yy, plansza jest podzielona na trzy części lewą, środek i prawą yy, lewą, środkową i prawą yy, i gracze losują karty na których mają napisane ile jednostek mogą aktywować w jakiej części tak mówiąc najbardziej oględnie, bo tam oczywiście pojawiają się też bardziej skomplikowane karty yy, no i pojawiła się gra yy, Memoir 44 pod, chyba zaczęło się w ogóle od gry Battlecry, czyli yy, też tego samego autora, który opowiadała o wojnie secesyjnej yy, Potem pojawiła się Memoir, czyli największy sukces w ogóle chyba, wydaje mi się, bo to jest wydawnictwo Days of Wonder i to jest taka gra, wiesz, tatusie z synkami sobie grają. Bardzo zresztą prosta. Łączne pokolenie. Naj tak, naj najbardziej uproszczona w ogóle, wydaje mi się, z tych wszystkich gier. No i studio Days of Wonder, znaczy studio, wydawnictwo Days of Wonder wydało yy, właśnie tą wersję Battle Lore. Yy, no i to była gra, w której on tam był taki średniowieczny klimat, a później były jakieś mity, jakieś potwory. Yy, i ta gra też była niesamowita, ona obrosła takim, taką legendą, wiesz, bo, bo później się ten nakład wyczerpał, już później chyba nie było wznowień, yy, wyszło całe multum dodatków do tej gry z dodatkowymi armiami, różnymi, wiesz, tam yy, tymi elementami, no i ta sprawa gdzieś tam ucichła. No i licencję wykupiło wydawnictwo Fantasy Flight Games, czyli moje ulubione w ostatnim czasie wydawnictwo. Yy, jakby trudno było tak. zgadnąć. Yy, I Fantasy Flight Games wydało teraz drugą edycję tej gry, odświeżyło trochę zasady, przeniosło to do tego samego świata, w którym się dzieje akcja Desenta, czyli do Not. Yy, niektórzy uważają, że to beznadziejnie, niektórzy uważają, że to fajnie. No, mi się wydaje, że w porządku. To jest oczywiście re recycling tych wszystkich, wiesz, grafik yy, i wykorzystanie mhm. tych wszystkich grafik, które było wykorzystywane w, we wszystkich grach od Fantasy Flight Games. Natomiast Moim zdaniem skromnym, bo tutaj należałoby powiedzieć coś takiego. Te, te, oprócz tych gier, o których powiedziałem, czyli tych memuari i tak dalej, też amerykańskie słynne wydawnictwo od gier wojennych, GMT, wydało grę Richarda Borga, chyba ona w ogóle była druga w kolejności. Common Colors Ancients. Ancients. E... Nie wiem. Jesteśmy w Polsce, możemy mówić jak chcesz. Command Colors Ancients. I yy, yy, Command Colors Ancients yy, to była gra, w która opowiadała, wiesz, yy, to, to była gra bloczkowa, tak, bo to poważne amerykańskie wydawnictwo zajmujące się grami wojennymi. Nie będzie się bawiło w jakieś figurki żołnierzyków i tak dalej dla dzieci. Nie, no, muszę bloczki. Czyli czytelne. stworzyli bloczki. Oczywiście te bloczki trzeba było wcześniej obkleić. W grze było ponad 300 bloczków i te bloczki trzeba było obkleić z obu stron nalepkami. No, ale yy, czyli... czyli rozumiem, że gro czasu to zajęło ci wyklejanie bloczków w tym Tak, mieście. Wtedy, w tym Ancients. I później, bo mhm. po, po Ancients wyszła jeszcze gra, y, ta już jakby w, jedna z najświeższych tych gier, y, to była gra y, Command and Colors Napoleonics, czyli przeniesienie tego klimatu, tego, tych, tych, tego systemu gry, czyli znowu z tym podziałem tej planszy i znowu losujesz kartę i ta karta mówi, y, w jakiej strefie planszy możesz poruszać jednostki, przeniesienie tego do, do czasów napoleońskich. No, ale żeby tego było jeszcze mało, tak, bo już widzimy, jak wiesz, różne W sumie to już mamy trzy wydawnictwa tak naprawdę. Mamy Fantasy Flight Games, mamy Days of Wonder i mamy GMT, ale cały czas tego samego tego autora i ten, ten jego pomysł jest cały czas przetwarzany w tych różnych Normalnie, wydawnictwach. jak J.K. Rowling się to pisarzy, Dokładnie, no. dokładnie. I, teraz, I teraz co się A, dzieje? Albo Dan Brown. Już, więc żeby tego było mało, y, facet się nazywa Kołba, nie wiem, chyba też jakiś, też chyba Amerykanin albo pewnie z jakimiś czeskimi czy, czy y, y, y, słowackimi korzeniami. Nie pamiętam imienia, przepraszam. Y, y, y, I dla wydawnictwa fantazy Firelight Games dalej rozwinął ten pomysł i stworzył grę y, Bitwy Westeros. Battles of Westeros, albo Westeros powinienem powiedzieć. Nie jestem fanem, aż tak. Gra takim, o tron, o tron. Tak, gra o tron. Prze gra przeniesiona, wiesz... Yy, no i te, jakby to był, według mnie, pewnie według wielu, którzy grali, bo też grałem oczywiście w Bitwy w Westeros, to był najbardziej za zaawansowany i skomplikowany, yy, największe skomplikowanie tego generalnie prostego systemu. Dlatego, że w tej grze yy, zrezygnowano z podziału planszy na sektory. Nie było już tego. No, proszę. Natomiast wprowadzono coś Twist. Tak, Twist. zacieram wpro... na robi się ciekawie. Natomiast wprowadzono coś takiego, co się nazywało y, dowódcy. I ci dowódcy y, generalnie gracze mogli aktywować albo pojedyncze jednostki dowolne na planszy, albo dowódców. I dowódca mógł y, aktywować następnie sąsiadujące z nim jednostki. No i ta gra rzeczywiście była świetna, Pomijam taką małą mały feler, bo oczywiście y, Days of Wonder na początku w memoirze, czy, czy w tej grze, czy, czy Battle Cry to chyba nie Days of Wonder wydał. To jeszcze było czwarte w takim razie zaangażowane w ten proceder wydawnictwo. No w każdym razie w, w memoirze i, i, w, i w Battle Lore te figurki były na, na podstawkach. Natomiast były normalnie figurki. W Battle Lore to też nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że tak było. Natomiast w, w, w tych bloczkowych, no były bloczki, trzeba było je przyklejać. Natomiast w tej wersji... Hmm, w tej wersji y, y, bitw Westeros, y, nie, czy Westeros, y, y, niestety figurki były odklejone od podstawek. I pierwsze, co należało zrobić, to kupić super glue i przyklejać te figurki do podstawek, 130 figurek, żeby to jakoś miało ręce i nogi, żeby to się nie przewracało i nie rozwalało. A no do tak, tego jeszcze no, tam wiesz, był problem... Komfort jest, gry się liczy. Do tego był jeszcze problem sztandarów, które trzeba było zakładać. Y, no po prostu no, <gry> no, cała masa jakiejś jak, jak, jakich, takiej sztukaterii, wiesz... A to się nie... Nie... nazywa poświęcenie. Tak, już, to no, się to by... nazywa poświęcenie. Niektórzy też malują te figurki, także te figurki były generalnie stosunkowo małe. Nieważne. Gra była... Generalnie moja opinia o Bitwach w Westeros jest pozytywna, raczej, mimo tego, że to było rzeczywiście najbardziej skomplikowane tego w sumie nieskomplikowanego systemu i mówiąc szczerze, ja bym mi generalnie, wiesz, nie przeszkadzało to, że jest ta plansza podzielona na te, na te trzy sektory. Bo... W gruncie, że. To już ten... wracając do Battle -lora, tak? Nie, Czy... tak, bo zaraz. Bo battle Lore jest jeszcze, o, zaraz o nim powiem. Tylko generalnie I'm mi to nie, right. nie przeszkadzało, ale pojawiły się głosy, które mówiły o tym, że generalnie wiesz, ten system, no w memuarze, okej, okay, no niby druga wojna światowa, ja pamiętam, że niektórzy mówili szeregowiec rajon na planszy, bo tam też można było robić, jedna strona planszy to była, wiesz, to, to lądowanie. Normandia. Znaczy nie Normandia, plaża. tylko generalnie plaża i wybrzeże, a druga strona to była, powiedzmy, taki teren typowo zielony. No i wiesz, i okej, okay, no niby szeregowiec Ryan na planszy, no, ale z drugiej strony, no jedna jednak ten podział plansu jest taki nierealny. Owszem, gra jest nierealistyczna, i tak dalej, jasne. W tych grach, wiesz, zwłaszcza napoleońskich, czy, czy, czy tej wersji napoleońskiej, czy tej wersji antycznej, no też jakieś to było dziwne, nie? To ograniczenie, bo te karty okej, okay, to było pewne uproszczenie, że one symulują jakąś zdolność strategiczną manewrowania tych wojsk, ale generalnie na takim bardzo dużym poziomie, wiesz, takiego uproszczenia. I to się średnio podobało. Natomiast ten system, który się pojawił w bitwach w Westeros, no był, wydawało się taki najsensowniejszy, bo rzeczywiście tak powinno być, że są dowódcy, którzy te jednostki w pobliżu aktywizują i razem ruszają w bój i to rzeczywiście przypomina takie średniowieczne pole bitwy, tak jak to powinno wyglądać. Natomiast ja sobie pomyślałem, że bym chciał mieć taką jednak grę, którąś z tych serii. Miałem w zasadzie większość tych gier w, w, kiedyś w swojej kolekcji, poza Battle Krajem i poza pierwszą edycją Battlelora. Natomiast pomyślałem, że chciałbym mieć w swojej kolekcji taką grę, ale z drugiej strony nie przeszkadza, znaczy inaczej, przeszkadza mi ten system tych, tych kart w tych grach stricte takich próbujących być grami historycznymi, czyli czy to będzie memoir, czy to będzie ten yy, Napoleonix, czy, czy to będą te czasy antyczne, ale z drugiej strony też nie podoba mi się Westeros, bo tam jest jednak od, odpyty tego, wiesz, siedzenia nad tymi figurkami. Natomiast... Takie ale jak już siądziesz, to już jest gotowe i ja wiem ale, masz super gra. No ale to już była inna idea, nie bo to już są dowódcy i tak dalej. No więc stwierdziłem, dobrze to sięgam jednak po Battlelora i, i zobaczę. I moim zdaniem jest to kapitalny system i w ogóle zmiany, które w Battlelorze zostały zrobione, to jest taki moim zdaniem najbardziej... Bo to jest ta druga edycja. Tak, tak, to jest ta druga edycja i to jest moim zdaniem taki najbardziej racjonalny miks, wiesz, tych, tych, tych fajnych rzeczy, które w tej grze się pojawiają. Dlatego, że w tej grze jest coś z, z takiego... Memuara, z, z Tak, z, z nie, bo w tej grze są Westeros. generalnie trzy talie kart, po pierwsze jest kart, talia wspólna, która. 40 kart, które określają poszczególne sekcje, w których możesz aktywować jednostki. I oczywiście tam też są karty typu, nie wiem, aktywuj trzech łuczników albo aktywuj. Dodatkowo została wprowadzona taka zasada, że każdą z tych kart możesz zagrać na dowolną jednostkę w dowolnej sekcji. Aktywować tylko jedną jednostkę w dowolnej sekcji i to już jest super. A dodatkowo oprócz tego każdy gracz ma jeszcze, czyli na razie jest tylko wyszła podstawka, więc tak naprawdę są tylko, tylko te, te dwie armie. Każdy gracz ma talię taką charakterystyczną dla swojej frakcji, 20 kart i to są te karty lore. I one jakby definiują podstawowe, bo oczywiście jednostki też są różne, to jest gra asymetryczna. Zupełnie inaczej gra się jedną armią, zupełnie inaczej drugą armią. tak? Tego generalnie nie było w, na taką skalę w memuarze. dopiero dodatkowo zaczęły gdzieś tam to bardzo mocno tak ogniskować, nie? W Napoleonic też się gdzieś tam to pojawiło, ale wiesz, tam były te tabelki, mnóstwo tych różnych rzeczy. Natomiast tutaj te jednostki to były inne, a dodatkowo te karty lore, które wiesz, powodowały nagle, nie wiem, losujesz kartę w trakcie gry lor która pozwala twoim łucznikom na cztery pola strzelić, do, przepraszam, na dwukrotny zasięg, czyli praktycznie przez całą planszę strzelić i dodatkowo zignorować wszystkie budynki, line of sight, wszystko to, co ci zasłania, to co się dzieje na planszy, nie? Poza tym, gra jest ogromna, to znaczy ta plansza, ja mam wrażenie że ona jest jeszcze większa niż w memuarze, i te kafelki są jeszcze większe, i figurki są jeszcze większe. I po prostu te figurki są no, genialne, są po prostu zrobione, no, no, po prostu po mistrzowsko. Ta, ta gra, jak ją rozłożysz, to ona wygląda obłędnie. No i druga rzecz jest niesamowita, która. A wiesz, dla, dla ktoś, kto gra w gry planszowe, jest generalnie gadżeciarzem więc i takim fetyszystą związanym z takimi wiesz, rzeczami. I druga rzecz, która jest niesamowita, to jest kwestia rozkładania scenariusza. W, tej, w poprzednich grach w, było tak, że miałeś księgę ze scenariuszami i po prostu rozkładałeś jedną armię po jednej stronie, drugą po drugiej stronie według tego, co tam miałeś napisane. I tak samo plansze rozkładałeś i tak dalej. A tu jest trochę inaczej. Każda ze stron ma siedem kart y, odzwierciedlających moją połowę planszy drugi gracz ma 7 kart, które odzwierciedlają jego połowę klanszy i przed przygotowując grę losujemy sobie jedną z tych kart i potem losowo, znaczy losowo i potem sobie według własnego uznania nie tylko rozkładamy jednostki, ale jest też taki motyw zapożyczony z bitewniaków, czyli wiesz, w bitewniakach jest tak, że masz jakąś określoną pulę punktów i teraz na, z tej y, możesz sobie... Tak, z, budujesz, z, armię, tak która... budujesz armię, która... Tak, która... Punkt... Różne jednostki różnie kosztują. Dokładnie, różne jednostki różnie kosztują i budujesz sobie armię, która będzie to spełniała. I w Battle loży jest dokładnie tak samo y, znaczy inaczej, czyli ta idea jest taka sama, bo oczywiście to nie jest tak samo jak, jak w bitewniaku, no tak. ale w Battle Loge ta idea została zapożyczona i wygląda to w ten sposób, że każdy gracz ma po 50 punktów i teraz może sobie te 50 punktów wykorzystać na różną konfigurację tych wojsk, które ma. I to samo może zrobić przeciwnik. I tak samo może się inaczej rozłożyć. Także regrywalność w stosunku do na przykład takiego memuara jest ogromna. Poza tym jest jeszcze jeden bardzo fajny czynnik. Ale jak dużo w ogóle jednostek jest tak w tym zestawie, tak mówisz, że, czy, bo mówisz, że jest duża dowolność. Czyli jakbyś na przykład miał na stronę, podsumować. No nie, niestety... Ile, nie, nie, ile tych jest nie, nie. To, nie, nie. na przykład 150 punktów jednostek, 200 punktów jednostek? Nie, no, po, 50, przykład... po 50 punktów jest po 50 punktów jednostek, a jednostki kosztują od y, chyba 5 do, y, nie wiem, kilkunastu punktów, tak? Bo no tak, ale ta, od jednostek. Ta pula, z której możesz wybierać, czy na przykład ona jest na tyle duża, że naprawdę tych kombinacji jest wiele? Nie, ona, ja powiem tak, ona, to nie jest, ta pula nie jest... to po prostu tak... z dodatkami mógłbyś sobie rozbudowywać? Te ale jeszcze nie ma żadnych dodatków. Aha. Dopiero wyjdą, ale już są zapowiedziane, tak? I są zapowiedziane, bo op właśnie, bo jeszcze jest jedna rzecz, o która jest istotna. Oprócz jednostek takich, bo wiesz, generalna zasada tych gier polegała na tym, że każda jednostka składała się z pewnej liczby figurek i teraz te figurki w zależności od gry, one nie odzwierciedlały siły oddziału, tak? Bo to była też jedna z podstawowych y, takich zarzutów. Ci którzy, ludzie, którzy nie znali tego systemu, mówili no dobrze, ale dlaczego jednostka, która ma trzy figurki rzuca tylo, tyloma samymi kostkami iloma rzuca jednostka która ma jedną figurkę. No, dlatego, że te figurki nie odzwierciedlały siły oddziały, tylko morale. I jeśli to morale spadło, to tak naprawdę jednostka została rozbita i uciekała z pola bitwy. Tak przynajmniej generalnie było w, w, na przykład w I to samo było w tych... W Napoleonich z, w, była wprowadzona zmiana, że Nagle siła też jednostek, ilość rzucanych kostek zależała też od wielkości jednostek. Tak, ale to wynikało ze specyfiki. A w tej grze jest tak, że generalnie jednostki składają się przynajmniej w podstawce z trzech figurek. Możesz sobie kupić dwie podstawki, jeśli byś chciały je połączyć, ale to już jest moim zdaniem przesada i, i, i też taki wykracza trochę poza, poza ramy. Zwłaszcza, że nie ma takiego trybu, który był w tych poprzednich grach dość, dość popularny, czyli tryb epicki, gdzie się z, w memoirze na przykład składało dwie plansze i miałeś, i, i można było grać na czterech, albo nawet na ośmiu graczy. Także wiesz, i, i wtedy różne skrzydła były jakby pola Tak podsumowując, to powiedz mi już, ile ten taki e, cudowny zestaw kosztuje i czy on jest w wersji polskiej dostępny? Nie, czy... jest tylko wersja angielska i w wersji polskiej podejrz podejrzewam, że nie wyjdzie. Trochę szkoda, ale czy ja wiem, ale grać. Na pewno... na pewno Kosztuje oczywiście tyle, ile kosztują wszystkie duże gry, ponieważ to jest to pudło tej wielkości co Des The więc ona kosztuje... 250 zł, Coś tak? koło tego można oczywiście kupić taniej, można kupić też i drożej pewnie, ale myślę, że około 200 zł używane, pewnie można by było jeszcze taniej kupić. No ale powiem krótko, moim zdaniem absolutnie warto... warto. To je, Jeśli ktoś szuka fajnej takiej stosunkowo lekkiej gry y, y, y, takiej dwuosobowej, trochę i witernej, wojennej, i tak. y, ale z klimatem, no to wydaje mi się, że to w ciemno można z powodzeniem w to iść. Zaintrygowałeś mnie tutaj aż sobie właśnie jeszcze zobaczę zdjęcia. W nie, obejrzyj. Ja na pewno, bo, ja na pewno, ja na pewno opublikuję. Bardzo ale... ciekawe to wygląda. No, w, w sumie tak jak opisałeś, co się składa na tą grę, to nawet nie wydaje się taka droga, nawet jeśli kosztuje to 200 zł, bo bo te jest 90 figurek... Pięknie, pięknie coś... wydana, pięknie wydana, naprawdę hmm. pięknie wydana, Czyli bardzo wysoka... Battle lore, też... druga edycja, redaktor Konczalski poleca. Witam w drugiej części e, programu, no nie względu, e, niestety ze względów czasowych, ponownie musieliśmy rozbić trochę nagrywanie na, na, na dwie części, ale no, jak to się mówi, no nie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, e, znalazłeś, Piotrze, czas, żeby nagrywać. Dla Piotr, ciebie, Damianie, zawsze, zawsze, zawsze, jak tylko, wiesz, jak zobaczę na niebie znak y, i reflektorem, to od razu pendulum przed komputer. No no tak tak bo... poważnie to my tak z, z Juliuszem trochę jak... Yy, kiedy on idzie spać, to ja wstaję właśnie. <grywa> no on po sprawa? prostu tak, wiesz, może zatem jakiś sekret nie chcę mówić, bo później się obrazi, ale to wiesz, on po prostu tak sobie dopasowuje bioryt, żeby żeby z żoną więcej czasu spędzać, jak mi się wydaje. Tak, tak. Ale, no to... Wiesz, ale to jest... Ja tutaj widzę same plusy. Po pierwsze, jeżeli ktoś bardzo nie lubi mnie, to wtedy przesłucham sobie pierwszej części audycji i już tej nie słucha. A z drugiej strony, jak ktoś nie lubi Juliusza, to posłucha tylko tej części audycji, a z trzeciej strony ci, którzy lubią wszystkich, mają długi odcinek, więc wiesz, same pozytywy. Dokładnie, dokładnie. Szczególnie, że teraz tak jest, że człowiek nawet nie ma czasu, żeby nagrywać regularnie. nie? To kiedyś to był tak, co tydzień człowiek mógł się zebrać, teraz tak No z ogonkiem co dwa tygodnie i też jest ciężko. Bo to się nawet... ładnie na przybliżone dwa tygodnie. Tak, przybliżone dwa tygodnie. Ja nawet mówiłem właśnie w poprzedniej części, jak rozmawiałem z Juszem, że po prostu nie ma w co grać. No, pojawił się Dying Light, owszem. To jest gra, w którą bardzo chętnie Sorry, przepraszam, bardzo nie tylko po prostu yy, czas nie miałem, ale to jest, yy, to jest gra na moim radarze i prawdopodobnie to jest kolejny tytuł, który sięgnę. No i wychodzi The Order yy, 1886. Tak, a tak się zdarzyło akurat przypadkiem, że dziś miałem okazję, yy, dziś kiedy to nagrywamy, zagrać w demko The Order, bo by, byłam mhm. na pokazie Sony. Co tam się działo, to nieistotne, natomiast yy, o demku mogę chwilę powiedzieć. Eee, Widziałem, i... że ten, przyznaj się, bawiłeś się, przebierałeś się takie steampunkowe tak, zabawy. Tak, tak, tak. Jak ktoś mnie na Twitterze followuje, to, to mógł zobaczyć, jak wyglądam w klimacie wiktoriańskim. Nawet koszula, którą miałem dzisiaj, no sobie się dopasowała trochę w sumie kolorystyką. Ale tam było tak, że na przykład jeśli oprócz Melonika, no czy tam były jakieś inne gadżety? Tak, były tym? też brody takie, wiesz, no, na przykład. A to nie potrzebowałeś. No ja absolutnie tego nie potrzebowałem. Czy też jakieś wąsy? Jakieś No, no Monokla właśnie nie było. Niestety mhm. nie była, Ale była pani ubrana odpowiednio, co też dodawało tej scenie jakiejś dodatkowej atrakcji. Ale to była takie, takie, takie, taka impreza z pompą zorganizowana? Yy, to było tak jak wszystkie... Czy coś jak te, e, takie premiery. To było dokładnie na tej samej zasadzie jak drive plus, tylko że w Clubie ładne auta stały przed wejściem do budynku, a tutaj po prostu stare zegary. Restauracja była, bo to było w London Club w warszawskim, mhm. pod Bajerzona, pod klimat gry. Bardzo przyjemnie. Był nawet chłopiec, chłopiec z gazetami, który rozdawał na zasadzie... News, news, newspaper, newspaper, a uwaga, uwaga, się dzieje, się dzieje, biegają stwory. Postarali się zacząłem przecież. Tak, to trzeba, to trzeba przyznać, że zawsze te eventy nie, bo, są bardzo przyjemne. No bo tak, jak się zastanowić, to kto jeszcze takie eventy robi, że, takie, takie, takie imprezy, żeby, no nie wiem, nie tylko pokazać tytuł, ale też jeszcze gdzieś tam dodatkowo tą atmosferę taką wytworzyć, miejsca. To chyba tak już niewiele jest. Nie wiem, czy to jest kwestia finansowa, że. Budżety nie pozwalają. No wiadomo, że są pewne to gry, to które mają nieograniczone na... fundusze jakieś. Każdego yy... działania agencji zajmującej się PR-em. No bo z tego, co kojarzę, to inne spotkania są takie bardziej typowo branżowe pod tytułem tam macie stendę z grami, tam macie alkohol. Aha. <laughs> Natomiast Sony robi to faktycznie z, z jakimś takim wprowadzeniem pod klimat mhm. gry. Zawsze. Bo to na każdym, na którym byłem do tej pory było to związane w ten czy w inny sposób z no w filmie były tam, wiesz, Muzeum Neonów, na w były auta, w planet były jakieś tam te przebieranie się i wielka tablica z zabawkami. Nie, no generalnie tu... To... No ale tak wspomniałeś, cykując... że w ogóle demo tam nie było pełnej gry w ogóle? Tak, że ta, tam było... ta była demówka, demówka, którą można było przejść w jakieś 7-10 minut. Jeden Aha. fragment jednego etapu. Z Czyli to nawet nie oddziału. jest takie demo, które można by liczyć, że się pojawi, nie wiem, w PlayStation Store. No, chyba nie, wrażenie. To był raczej specjalnie na ten pokaz. I czy to był nie był ten, ten, ten etap, który wcześniej widzieliśmy, ten etap w kuchni? Nie, to było y, wcześniej nie pokazywane nigdzie. A o! o. Co, co się dowiedziałem? To był fragment falki na moście z strzelaniem. Łazienkowskim? Nie... Tak, tak. Pożar i tak dalej. Tak, to, to się wiąże wszystko. Uh -huh. Nie, no generalnie najkrótsze moje wrażenia są takie, że to jest Uncharted, tylko że w innym klimacie, czyli po prostu się oklejmy osłon, no, strzelamy sobie. Ale to tak Uncharted, to tam jest ten element taki, nie wiem, wspinaczkowy, czyli kombinowania, że... rozwiązywania, czy tego po prostu nawet w tym nie było Uncharted widać? bardziej się kojarzy z tymi elementami, gdzie się strzela, niż z tymi elementami, gdzie Aha. się skacze i wspina, tak to prawda, bo jednak większość czasu Uncharted spadza się... Czy... jest tak, jest Kill room, po czym chwila przejścia od jednego miejsca do drugiego właśnie się i znowu Kill Room. No, ale tam też są takie środowiskowe zagadki, coś trzeba poprzestawiać, coś trzeba znaleźć, więc jeśli to będzie w The Order, to to, to, to... Znaczy, ja, ja i tak jestem zainteresowany ja, tą grą. Po co no. dzisiaj widziałem, to na pewno będzie mocno, mocno fabularna, interesująca hmm. być może historia gdzie przy A była jakaś na przykład prezentacja, wiem, że... która wprowadza Was w fabułę, żeby wiedzieć, co się dzieje w ogóle no właśnie w przyszłości. No, nie mogę nic mówić. Aha, <laughs> czyli to jest takie tajno agentos. Tak, tak. Ale tak, to tak, w... to nie mów w takim razie szczegółów, ale powiedz, czy to było na tyle interesujące, że rzeczywiście. Zaintrygowało Cię? Czy, czy no wiesz, coś jest, w stylu, nie wiem, e, pamiętasz. Do tej pory się pojawiły, jest tam przedstawiony ogólny klimat tego, z czym będziemy mieli do czynienia. No i to jest dosyć. Ale czy oni po prostu prezent, patrzę, prezentowali jakiś twist, który którym. Po nie pierwszej. Nie w, to, czy, ciężko mi to ocenić, bo hmm. ja nie wiem, co z tych rzeczy, których dzisiaj się dowiedziałem, były nowe, a co z tych rzeczy były powiedziane wcześniej, dlatego że ja, jak pojawia się na moim radarze gra, w którą na pewno zagram, to w większości staram się omijać informacje na jej temat, żeby grały. No właśnie, odgrywa no no to, ja mam to samo, tak, to samo. Ja więc tak naprawdę nie wiem, co było rzeczami kompletnie nowymi, co były było które wiemy od pół roku, ale od pierwszych zapowiedzi, od tego filmiku, który tam się pojawił chyba 3 w zeszłym roku, mhm. czy to w ogóle było jeszcze wcześniej, mam ogromne skojarzenia, bardzo pozytywne zresztą, z Nightmare Creatures, tym klimatem. No przecież mhm. Nightmare Creatures to była nawalanka na PSX jeszcze, która się działa w takiej właśnie Anglii stylizowanej na wiktoriańską. No i tutaj ten klimat, nawet w tym, w tym demku, w które grałem, wiesz, te stroje, postaci, ubrane mm -hmm. przeciwników pod klimat, no robi, robi to przyjemne wrażenie i na pewno z przyjemnością się zapoznam z pełną wersją. Mnie intryguje właśnie ten klimat tej takiej drużyny, e, coś w celu Ligi Niezwykłych Gentlemanów, nie wiem, czy pamiętasz. Oczywiście to troszeczkę inna, na, na inne założenia są, ale chodzi o ten klimat simpankowy, o ten okres właśnie e, wiktoriański, że gdzieś to, to, jest, to jest coś, co, co mnie przyciągnęło Wiesz, niekoniecznie sama rozgrywka nawet. Że, Czy rozgrywka, i, myślę, że no, no, po tym, że że ja bym w tym nawet zamku, był w to, to by... rozgrywka nie będzie niczym zaskakiwała, natomiast mam nadzieję, że fabuła nas zaskoczy. Mhm. Że ja nawet bym był w stanie prz... przegryźć tam tego, tego ten kwaśny cukierek, jeśli byłoby coś nie tak, jeśli ta fabuła naprawdę byłaby interesująca. No i tam jakieś plotki, nie wiem, czy słyszałeś, czy czytałeś, że, że grę można skończyć w 5,5 w, w godziny, czy nawet mniej. Czy... No Pamiętasz, że jak ja widzę, że grę można skończyć w 5,5 godziny, czy w 6 godzin, to się tylko cieszę z tego powodu. Szczerze? To, to rozumiem cię, bo ostatnio sobie e, zainstalowałem e, Dragon Age e, Origins. Kiedyś tam, pamiętasz tam, e, akademiałem miałem swoją kopię kiedyś, ale e, jakiś czas temu e, chyba EA rozdawało za darmo, e, rozdawało po prostu z, e, e, kopię chyba, nie wiem, czy to był jakiś, jakiś taki gest. No, ja no, nie, czy nie pamiętam. Tak jak... coś w tym tak. I zainstalowałem. I tak, wiesz, stworzyłem sobie tą postać, poklikałem, sprawdzałem, jak to chodzi, wiesz, wszystko pięknie i tak dalej. I kiedy sobie pomyślałem, że wiesz, że no, to jest grana rzeczywiście na, na dziesiątki godzin, to jednak mi taki zapał, wiesz, opadł. Jednak yy, gdzieś tam, yy, nie wiem, w dzisiejszych czasach jeśli chcesz jakieś dłużyzny, to ludzie się wrzucili na seriale. Tam szukają tej fabuły, tych tych tych postaci, tych wieloletnokowych. A jednak gry, mimo wszystko, chociaż te ceny są jednak no, takie, że też zęby bolą, no jednak chcielibyśmy takie gry, które możemy skończyć w kilka wieczorów, takich, które gramy po godzince, dwie. Że na przykład tydzień, ale w tym tygodniu grasz tylko godzinę wieczorem i jesteś w stanie, wiesz, skończyć tytuł bez, bez jakiegoś takich, wiesz, jakby to powiedzieć... Bez jakiegoś takiego poświęcenia się, że nie wiadomo, wiesz, rodzina w kąt, to w kąt, nie, praca, mycie się, wiesz, jedzenie, nie, tylko gram gram gram, żeby przejść. Nie, to jest. To, to jest, to jest... Słuchaj, mój największy problem, jak myślę o Dragon Age Inquisition który przecież tak dobra że zbiera. Wszyscy tą grę chwalą. Magda mhm. na, na Twitterze robi gigantyczny hype na, tak. na, na Dragon Age. A. No a jak ja myślę, że muszę znaleźć na coś jakieś 80 godzin czy 90 godzin, to aż mnie zęby bolą. No to też, ale pamiętaj, że w Original Sins grałeś ile? 70 godzin? 80? No tak, tak. Tylko właśnie to, to było akurat szczęśliwy zbieg okoliczności, że połączyło się to z moją chorobą i po prostu Aha. siedziałem przed laptopem no. dzień, cały dzień, cały dzień, cały dzień. A ta dzień gra ma i... wysokie wymagania, jeśli chodzi o sprzątowe, Czy ty, ty o, masz, czy, Powiedz, czy ty masz nie taki. Mam kompletnie zielonego pojęcia. Ale masz ja kupiłem... gaming laptopa, tak? Tak, tylko że. Alienware. Alienware to on był tak z, z średnią półką i to było to tam rok czy półtora roku temu. No rozumiem. Więc teraz to na pewno nie jest. No, tak. Wiesz, co w ogóle. Wysoko apropo, położony. A propos takich sprzętowych, to jak niedawno odkryłem i mocno się zaintrygowałem, ale jednak waham się, ale nie wiem, czy słyszałeś o Alienware Alpha. Nie, nie mam pojęcia. O to, jest, to jest właściwie mm, Steambox, tak? Wydany przez Della Alienware slash Alienware y, który który wyobraź sobie, że jest jeszcze mniejszy, dużo mniejszy, to jest kostka 20 na 20 cm, nie, może w wysokości, nie wiem, 5 cm, y, jest jeszcze mniejszy od PlayStation 4 i to jest y, PC do grania, który nawet w, jeśli wejdziesz na stronę Alienware'a, Pojawia się tam nazwa konsola przy tym. Ale czy to nie jest tak, że Alienware za samo to, że jest Alienware'em, dopłacasz tam i 100 dolców? Właśnie nie. właśnie znaczy, problem, problem z Alienware'em jest taki, że rzeczywiście ten sprzęt potrafi być drogi, ale jeśli chcesz porównywalnie znaleźć jakiegoś laptopa do grania z takimi samymi e, bebechami, no to nie zapłaciłbyś jakoś tam specjalnie mniej. E, wiadomo, że też te firmy one jest, mają różne wariacje tych sprzętu i tak naprawdę, jeśli chciałbyś taki sprzęt marzeń albo w ogóle coś naprawdę dobrego, to musisz sobie tam coś, coś zmienić, coś pododawać i to wtedy ci wychodzi na przykład no, kosmiczne sumy potrafią no, Ale ten, jak, jak tak spojrzałem, to właśnie ładnie to nazwałeś, bo Alienware Alpha na swojej stronie reklamuje to jako Powerful Console Compact Desktop. Tak, bo to jest, jest generalnie y, komputer y, taki rzeczywiście salonowy, wyglądający jak konsola, bardzo taki, no ja bym powiedział, schludnie, oszczędnie zaprojektowany, z ładnym takim znaczkiem Aliena właśnie na, na tym. W środku ma... To jest coś porównywalne do jakiegoś takiego właśnie... Słuchaj, taki, ja takiego dobrego laptopa jest, no. do grania, no, ale to jest... 8... Ty mi to powiedz, czy karta graficzna, która jest tu opisana jako GeForce GTX GPU 2GB... Ona jest właśnie 5. tak enigmatycznie opisana, nie wiem dlaczego mi się znaczy... tego wstydza generalnie, bo ja sobie przeczytałem parę recenzji, bo to jest oczywiście wersja mobilna, czyli... Znaczy, mi kiedyś ktoś tłumaczył tak w ogóle, że podobno Alienware ma jakiś bardzo przebiegły motyw, że ze względu na to, że oni robią laptopy, które mają być gamingowe, to mają jakąś magiczną, magiczną mek, jeśli chodzi właśnie o bebechy, to do karty graficznej, że mają tak jakby zwykłą kartę graficzną, która jest taka do laptopów, yy, znaczy do komputerów stacjonarnych, tylko oni to jakoś tak robią, że dodają tam do tego coś tam, coś tam, coś tam, dzięki temu wsadzają to do laptopów. Wiesz co, no... Szczerze mówiąc, nie wiem, no teraz wszystkie te karty graficzne, czy te chipsety, czy procesory graficzne, nie, one są oznaczone na przykład literką M obok, na... i tak patrzysz, no nie, o, 9000, tam, nie, przepraszam, 9700, nie, czy 970, przepraszam, ale M. I to oznacza, że to jest jednak inna wersja, to nie jest to samo, co wiesz, GeForce GTX tak, tak, 970. I, I tylko że to może być mylące dla kogoś, kto się nie zagłębia, kto nie czyta recenzji. No, ja trochę poczytałem o tym o, o tej konsoli to znaczy. Alpha i ten procesor odpowiada właśnie. To jest 860M GeForce on opowiada, odpowiada gdzieś tam w y, mocy, chociaż nie jest aż tak wydajny jak 750Ti, y, <głos> ale y, żeby y, po prostu nie, nie, nie, nie zagłębiać się w takie skomplikowane liczby i tak dalej. Ta wersja y, komputera to jest y, w Ameryce ona kosztuje 499 dolarów, w Europie 539 euro i y, to ci pozwoli grać większość gier, y, w, y, które teraz wyszły, w ustawieniach przynajmniej na, na medium albo wysokich w 1080p i przy 60 klatkach. Tylko, że to tak patrzę, że ta wersja, o której mówisz, ona ma 5GB dysk. Bo ma mały dysk. W formie ma... małym. Podobnie, tak, mały... tutaj jest wariant Jak konsolę, prawda? No, no Tak, no tak, tak. Tylko, że jedna konsola ma trochę inaczej zrobiony system operacyjny, i jednak yy, trochę mniej tej pamięci schodzi na, na, na no weź, na, znaczy, na... przysłowiowy dysk C. Znaczy, i, to, jak i tą resztę. Przeszukałem sobie tam, przeczytałem parę recenzji i tak dalej, to niestety nie wszystko wygląda tak różowo, tak mówisz. No, ram jest mało, ale te 4 giga to, wiesz, wystarcza do, do gry tak naprawdę. Dysk... Problem z dyskiem jest takim, że w ogóle ten system, on się bardzo długo uruchamia. Tam, no. W niektórych recenzjach tam naliczyli, że ponad minutę do 80 sekund. Bo to jest, wiesz, bo to jest tak zrobione, że po pierwsze... Możesz oczywiście odpalić to jako zwykły komputer, jako Windows 8.1, ale generalnie y, podstawową wersją interfejsu jest, y, jest, jest taki interfejs Alienware'a. Y, czy oni zrobił jakiś taki spe specjalny... Tak, on jest, na, on jest zbudowany na bazie y, takich, nie wiem, czy znasz taki program. Tak, jakiegoś tego... Media Spo Center. Y, jak się nazywa? XB, tak? Xbox Media Center jest okay, tak, tak, tak. tak, tak, tak, tak. I, tylko, że wiesz, moim zdaniem to jest nie do poznania, nie? Bo, bo ja Katę, Xbox Media Center y, trochę znam, i jak patrzysz na ten interfejs, to on wygląda zupełnie inaczej, ale generalnie wiesz to, sw swoją funkcję spełnia. I wiadomo, że też najważniejszą rzeczą jest, czy pierwszą rzeczą, którą byś odpalił w takim sprzęcie, to jest oczywiście Steam, a Steam już ma e, ten Big Picture Mode, czyli bez problemu możesz e, no tak, tak, odpalić e, i, i za zagrać, wiesz, Słuchaj, ale w, najważniejsze... mając tylko, tylko iPod, tego, iPada. Najważniejsze pytanie, po co? No bo jeżeli chcesz sobie zbudować Steam Boxa, to możesz zrobić to, co zrobił Rysław, czy to, co zrobił Michał Kita, czyli po prostu zbudować sobie komputer w budowie takiej eleganckiej, ładnej i przyjemnej, która w salonie pod telewizorem tylko nie jaki jest problem ze Steamboxami? Znaczy ja mówię o Steamboxach, nie o tych Steamboxach no original, właśnie. No, tylko o no, tak ja... własnym budowaniu Steamboxa. No, no ale ja, ja mówię i takich, i takich, no bo generalnie y, problem ze Steamboxami jest taki, że kiedy jakby po raz pierwszy usłyszeliśmy o tym no to to miała być jakaś taka alternatywa do, dla konsol. jednocześnie no wiesz, coś, miał To jest coś, to jest ten Alienware, którego pokazujesz tak naprawdę. Tak, tylko że ten Alienware to jest jedyna konsola, która ma cenę zbliżoną do... do znaczy, do system, który ma, ma cenę zbliżoną do konsol. Bo bez problemu znajdziesz jakieś takie, wiesz, komputery opakowane w jakieś takie fajne, małe, ciasne obudowy, nie wiadomo co. I... I... Nawet to będzie miało dużo większą moc, no, ale to będzie kosztowało, no, nie wiem, ponad tysiąc dolarów, 1000 euro i tak dalej, więc wiesz, nie, nie, ma, nie, nie ma, problemu, jeśli masz dużo pieniędzy, żeby wydać na no, taki sprzęt, zminimalizować go. Potężną tak. maszynę maszyna nie ma w sobie, możesz sobie kupić, jakiegoś, tak. wiesz, za 10 tysięcy zł, czy to... Alionor laptopa, który będzie tak. zjadał zwykłe stacjonarne sprzęt na śniadanie. No właśnie, ten, i ten, to, ta Alfa ma, no, nie zaletę, że jest mała. Włożysz ją pod ten telewizor i tego nawet nie widać, bo to jest mniejsza od większości rzeczy, więc to nie, nie stoi ci taka skrzynka ko koło komputera i yy, koło telewizora. Nie, nie ma. Bo ewentualnie jakbyś taką skrzynkę włożył za telewizor, to wtedy jej nie widać, ale. No, kwestia jest właśnie tego, tej ergonomii, tego, tego, tego fększu i twojego pomieszczenia do gier. Jeśli ja chcesz coś rzeczywiście mało problem. Jednak powiem. Uh -huh. No bo płacisz za ten sprzęt 500 dołców. Tak. Za około chyba tam 300, 350 że możesz kupić sobie konsolę y, Xboxa albo mhm. PS4. Jakoś ile 399 chyba? No Xboxy Stanach? teraz tak. tak Xboxy tak. chyba w ogóle troszkę mniej, a PS4 no, chyba... No poczuje... Xboxy zdecydowanie w ogóle teraz, jak, jak Ci się uda, to możesz znaleźć, tylko że to niestety ta promocja jest tylko w Ameryce, wiesz, 349 dolarów. I ona no, tak się ale... pojawia i znika, ale... No, PS4 399. Czyli jest to 100 dolców taniej niż ten mhm, yy, tak. Alienware. No i tak. Strzelam, że PS4 i Xbox jeszcze na rynku będą na pewno 4 lata. Tak, Jak patrząc no. na czas życia konsoli, to myślę, że Spokojnie. 5 lat to tak, od premiery 5-6 lat to jest ten moment, na który raczej można liczyć. Spokojnie. Czyli... Tak. I teraz pytanie: czy na Twoim Alienware, którego kupisz za 100 dolców więcej. Przez najbliższe 5 lat będziesz w stanie spokojnie grać wszystkie gry, które będą wychodziły, żeby wyglądały w porównywalny sposób do tego, co będzie w czy... Xboxie. Bo ja zauważyłem, że z pecetowymi grami jest ten problem, że wiesz, yy, gry wychodzą równocześnie i na pecety, i na konsole, ale z nieznanego mi powodu yy, wymagania na pecety cały czas rosną. Mimo, tak. że teraz przecież te sprzęty są bardzo porównywalne, no bo tak naprawdę konsolę można rozebrać na kawałki i dobierzesz takie oprogramowanie i okazuje się, że półtora lepszy PC, półtora razy lepszy PC nie jest w stanie pociągnąć gry z konsol na tych samych poziomie graficznym, nie? Czy znaczy, tak, pytanie, no... czy Alienware Alpha za 4 lata będzie tutaj pozwalał grać znaczy, w nowe gry tak samo ładnie jak na konsolach? Nie no, ten, znaczy gdybyśmy miał tylko porównać na zasadzie grafiki, to nie wykluczone, że one były, wyglądały tak samo ładnie, bo wiesz, ustawienia medium za 5 lat, kiedy gry będą niesamowicie, nie wiem, będą wykorzystywały DirectX 12 kiedy to będzie po prostu zupełnie inaczej, no nie, to oczywiście moc Xbox i PlayStation 4 nie zwiększy się, ona będzie porównywalna do tego, tylko jest kwestia tego, czy na przykład producenci będą chcieli, żebyś ty grał na przykład na jakichś minimalnych ustawieniach, czy jakiś medium czy jednak będą, będzie im zależało, żebyś odpalał grę w, na, na najwyższych ustawieniach, żeby ta gra wyglądała olśniewiająco. I bez jakiegoś upgrade'u i tak dalej, to nie ma szans, no bo, yy, yy, tylko że właśnie to, to jest to, że ta alfa nie pozwala na przykład na, na więcej niż, no powiedzmy, zmianę dysku, no zmianę, yy, do, do, do cenie pamięci, ewentualnie zmiany procesora, ale już wątpię, żebyś mógł na przykład zmienić procesor graficzny. Jeśli się da, okej. Okay. No to jest jakiś, to, to jest jakiś, jakiś sposób na to, żeby przedłużyć życie tego sprzętu, ale. Z drugiej strony właśnie wracając do tego, tego pomysłu zbudowania samemu Steamboxa. Gdyby udało się tak po prostu ładnie wszystko tak gdzieś znaleźć, dopasować i żeby ta, ta obudowa nie była jakaś specjalnie duża, czyli jakiś tam Micro tower albo jakiś, jakiś takie, wiesz, jak kiedyś były takie desktopowe, płaskie, nie, obudowy, żeby to wszystko można było zmieścić z kartą graficzną, no przynajmniej taką, jak to się mówi, midrange, tak, z taką środka, no to pewnie bym wolał coś takiego do salonu niż... niż niż Alien, Alienware Alpha, ale Alienware Alpha jest taki ładny i, i to wszystko ładnie chodzi i widzisz, i, ja jeszcze nie mówię, że Alienware Alpha to jest coś, co trzeba kupować, ale mam nadzieję, że zaczniemy obserwować po tym, jak Dell się zdecydował wypuścić ten sprzęt, jednak odpowiedź od innych producentów, nie, którzy też będą swoje chcieli rzeczy robić. Generalnie, wiesz, ja nie jestem w stanie zrozumieć czemu... Yy, Okej, okay, domyślam się czemu, ale jak patrzę się na gry petatowe, to nie widzę procesu optymalizacji pod starszy sprzęt. Nie wiem, czy to wynika z tego, że przez bardzo duży rozwój i przez to, że gracze podstawi są przyzwyczajeni w jakiś sposób do regularnych upgrade'ów swoich sprzętów, po prostu twórcom się nie chce, czy jednak... Nie warto, bo więcej czasu i pieniędzy szłoby na zoptymalizowanie gier do tego, żeby działały na weź, na, na, na dwóch, trzech, mhm. cztero, pięcioletnich sprzętach, niż tak naprawdę przy, przy przekładania tego bezpośrednio na sprzedaż. No bo może to tak jest po prostu. I tak jak się patrzy mhm. na wyniki sprzedażowe gier na Steamie czy, czy na rynku pecetowym w porównaniu z tym, co się sprzedaje na konsole, to jednak te różnice są ogromne. No tak, tylko właśnie problem z tym PC Master Race jest taki, że, że PC Master Race jakby jest dumny z tego, że samo buduje swoje maszyny z chłodzeniem wodnym, z bajerami, z podświetleniami i tak dalej. I wiesz, i posiadanie komputera, które się nazywa konsolą, no mógłby być z niewagą, ale też jest grupa ludzi, która chciała być na wygodę, wiesz, mieć prosty sprzęt, który włączają jak konsolę, odpalałem grę i wszystko działa. Tylko, ty, tylko widzisz, boję się, że będą pewne rzeczy, jakieś kraszowania systemu, jakieś tam błędy będą wyskakiwać. Ktoś, kto jest przyzwyczajony do konsol, no niestety może się mocno rozczarować, jak zobaczy, jak to wygląda na, na takim sprzęcie. Ale to jest coś, co mnie ostatnio zainteresowało. Nie, nie, nie to, żebym kupował, ale po prostu, wiesz, no czasami jak widzisz takie ładne rzeczy, i, to, i, I mają działać i tak dalej, to ch chciałoby się powiedzieć. że to, jeżeli ale... ja bym miał sobie kolejną kostkę postawić pod telewizorem, to poszedłbym drogą Wysława czy, czy, czy Michała Kity i, ty, i to po prostu sklecił, jest... że tak powiem, własnego Steamboxa. No tak, tylko że oni dosyć duże te, te Steamboxy chyba mają, więc to jest, to jest No to gdzieś tam za, za szafką z, z z telewizorem schować coś znaczy, tam. Znaczy, ja pamiętam, że widziałem takie patenty, że ludzie wierzą dziury w ścianach, i tak dalej, i, <głos> I montują za te komputery w ścianie, nie? I to też jest jakieś tak rozwiązanie. Ja to no, nie, nie mogę, bo za ścianą z telewizorem jest sypialnia no, i to jest kato gips, tylko powiem, że to się spalnia. <głos> <to się>, <głos> A to... Powiem, ale nie, nie masz tam jakiejś takiej przestrzeni, że między tym karton gipsem... A tym, nie, nie, nie, nie, nie. Znaczy wiesz, no, no znaczy, nie to, czym z, czym z tego rzeźbić. samego powodu też nie podwieszam sobie telewizora na ścianie, bo Aha. bym się złamał. Ale no, niektórzy to w ogóle mają komputer na ścianie, dosłownie. Czyli wiesz, jakieś mhm. takie artystyczne rozłożenie elementów jako ozdoba pokojowa. Nie wiem, czy gdzieś. Tam czy wiesz? ja jestem tradycjonalistą? Ja wolę mieć telewizor nisko. Zresztą w ogóle tak zauważyłem, że mi się bardziej wzrok męczy, jak jak muszę coś, wiesz, obserwować patrząc w górę i jak niektórzy mają telewizory właśnie podwieszone na jakichś hakach, nie, to niby tak ładnie wygląda, nie zajmuje przestrzeni na dole, nie może tam jakieś półki postawić, to jednak mi się to nie podoba. Jakoś tak nie widzę tego, no ale to jest też bardzo subiektywne. Ja w tym wariancie też mam takie same podejście, jak to stoi organcko na płaczce RTV, w ogóle stare dobre czasy miał się kinyskopowe telewizory, były w szafce, otwierał się szafkę <grych> i był telewizor w środku, zamykałeś i Oj, ten, tak, i tak. nie, nie wiedział, a teraz... Ostatnio to, to, to, widziałem coś to w... takiego dla, dla komputera, że masz, wiesz, w pokoju szafkę, którą otwierasz i wtedy wysuwa się klawiatura. No, no, no, no. no. A w ogóle ty myślałeś na przykład o zmianie telewizora na przykład na jakiś typu, um, jakby to powiedzieć, nie wiem, te, te, te takie zakrzywione Kompletnie, telewizor. absolutnie telewizor 4K, w ogóle jeszcze. nie interesuje, ale od pewnego czasu bardzo mocno zaczynam myśleć nad zmianą telewizora, bo mój telewizor ma już jakieś, dobre 5 lat, coś mm -hmm. w tym czasie, może 6 nawet, nie wiem, czas szybko leci, ciężko to ocenić. No i wiesz, jak go kupowałem, to on był, o mój Boże, jaki ogromny telewizor! Wow! Tak. A tak od jakiegoś roku ciągle uważam, że za mały. <śmiech> No. Po prostu apetyt rośnie w miarę jedzenia, i człowiek ciągle chce coś nowego sobie kupić do domu, a to sobie coś zmienić. Właśnie, a propos, kupię Xboxa też. No właśnie, doszły <laughs> mnie takie suche tak a propos eee, słyszałem, że gadżetów, kupiłeś specjalnie to jest dlatego, że chciałeś po prostu pograć na Kinekcie. Właśnie tak. żona cię przekonała do tego, żona Kinect przekonała, że Kinect potrzebujesz koniecznie Kinect jest potrzebny i bardzo się cieszę, że mnie przekonała bo jak odpaliłem tak jak jakiś czas temu mówiłem tobie i tam też gdzie nie gdzie że DriveClub zapewnił mi ten moment opadnięcia szczęścia i to to samo powtórzył mi Kinect wyobraź sobie, czego się w ogóle nie spodziewałem bo... Rozpoznajecie, cię, mówi, Piotrze witaj, włączyć IG, zalogować się <laughs> właśnie dwie rzeczy, po pierwsze instant on, który jest wspaniały i cudowny, bo yy, zanim mu się telewizor rozgrzeje, to już konsola jest gotowa w menu i czeka. Po drugie, mm -hmm. powiązanie konsoli z telewizorem tym, że jak wyłączam konsolę, to telewizor się sam wyłącza, co na początku wprowadzało mnie w ogólne osłupienie i dopiero w jakimś czasie zorientowałem się, że to dlatego, że w opcjach tam to odpowiednio skonfigurowałem, Aha. czyli obsługa pod HDMI działa. Yy, no i Kinect, który działa. Mm -hmm. I ogromną szkoda, że, że niestety ten sprzęt został porzucony przez... Że jednak Microsoft nie wytrzymał i nie wciskał go na siłę do... do ale oni mogliby go wciskać, gdyby tak naprawdę działał, ale wiesz, na zasadzie nie, że działał jako działa, że coś tam robi, nie? Czy rozpoznaje głos, czy tam jakieś proste... Robi, tylko, myślę, że... że on w grach działa. Ale w jakim Bo... właśnie grałeś gry? takie, takie skomplikowane? Rivals. Brzmi e, ciekawie. No wiesz, taki klasyczny zestaw mingierek. Nie chodzi o to, jak on działa w grze, <śmiech> bo na przykład czy tam w Dance Central też grałem i tam jest wszystko okej, okay, ale czy, czy w Xbox Fitness, ale to, że po raz pierwszy, odkąd mam do czynienia z jakąś kamerką, która na Ciebie patrzy i kamerka mówi Tobie, teraz spójrz w lewo, teraz spójrz w prawo, teraz zeskanuję Tobie twarz, zrobiło to dokładnie tak, jak wyglądał. No, I to był ten moment pełnego szoku. Co więcej, nawet kiedy gra kazała mi się schylić i nachylić do... żeby zaskanować moją twarz, prosiłam mnie o zdjęcie okularów, wyobraźcie sobie. Co już mnie kompletnie rozwaliło, że, że, żeby dokładnie moje e, wszystkie zdjęcia. Ale jest tak, tarzy... że po prostu e, kiedy wchodzisz do pokoju, to włącza ci się automatycznie Xbox i e, rozpoznaje ci i od razu cię zalogowuje. Znaczy jak, wiesz co, ja wyłączonego, w, czy tam w tym trybie na standby. Listie. Nie nie nie, nie, nie, nie, nie, nie po prostu jak w duszam pada i Xbox się włączy to od razu się pojawia cześć Piotr Aha. Nie, bo ja w ogóle słyszałem takie historie, ale to, to wiesz to, to boga, bogate amerykańskie rodziny, które mają po kilka Xboxów w domu i na przykład ktoś ma kilka kont na, na Xboxie, na przykład, nie wiem jak, jak, jak, ktoś inny korzysta z Xboxa tak? Ale ty przejdziesz koło tego Xboxa i on cię rozpozna, ten cię automatycznie wlogowuje, i, i też witaj, Piotrze. I ktoś na przykład może grać w coś albo mm, przeglądać coś i, i, i wiesz, i momentalnie... nie, to, to tutaj ja jestem jedynym yy, właścicielem mhm. konta, że tak powiem. Ale to nie wracając, wracając do telewizorów, powiedz mi, czy, czy ty planujesz właśnie zakup jakiejś zaproszeniem skurwionego telewizora? Znaczy, mo moim jedynym marzeniem jest to, naprawdę mieć duży telewizor, ale z 3D, żeby ta głębia była... 3D. Tak, tak. I wcale nieaktywne i tak dalej, bo tam te... To, to, to, to, znaczy, nie chodzi nawet o to, że mi, mi nie przeszkadza. Nie, tylko po prostu jakoś taka wygoda, spokój pasywnego 3D no nie, mi, mi bardziej od, odpowiada. Tylko tak naprawdę bardzo mało jest jednak takich przynajmniej teraz, nie powodów, żeby, żeby jednak posiadać za 3D. Owszem, no, są jakieś filmy w 3D, jest parę rzeczy, które wychodzi. Y, część jest nawet kręcona kamerami 3D, a nie jakimś y, postprocesingiem y, do 3D zrobione, ale cała ta idea tego 3D, y, która kiedyś była nam sprzedawana, czyli nie wiem, jakieś imprezy sportowe y, kręcone w 3D, jakieś te, to wszystko gdzieś, nie wiem, z, jakby słuch o tym zaginął, nikt o tym nie chce, nie chce rozmawiać, nikt nie chce tego robić, chociaż ostatnio słyszałem, że y, podobno, nie wiem, czy mecze, jakieś, czy, jakieś, czy NBA, czy, czy, czy, czy innego amerykańskiego sportu mają być kręcone właśnie y, w, jakimiś kamerami, y, żeby uzyskać jakiś efekt virtual reality, nie dokładnie na czym ma to polegać, tylko tak mi po prostu mignęło. Więc w tym momencie, nie wiem, no, może trzeba jednak iść w, w, w Google jakieś, może e, Microsoft będzie miał jakąś taką opcję z tymi swoimi e, HoloLensami, która, która jakby wypełni tą lukę, wiesz, braku tego 3D, e, tak naprawdę w tym zasobie t, t, y, ją czymś innym. Bo, bo jak, jak oglądasz, nie wiem, widziałeś na pewno te, na, na tych pokazach, na tej prezentacji jak to wygląda. Tak, tak, wiesz, ten sam właśnie. efekt, tak, że masz na, na ścianie masz, nie potrzebujesz telewizora, wystarczy, że zakładasz te okulary i ci ten telewizor, jakby, wiesz, ten wirtualny rzutnik nie, nie, rzuci ci na ścianę telewizor, więc nie potrzebujesz tak naprawdę niczego innego, tylko właśnie te okulary, więc to jest ciekawa idea, tylko jeśli chodzi o telewizory, no to tak jak mówię, no gdzieś tam kiedyś te skoki nie były takie takie, takie gwałtowne, jeśli chodzi o zmianę technologii, więc jak, jak kupowałeś telewizor, to mogłeś być spokojny, że to jest telewizor, który kupujesz przynajmniej na 10-15 lat. A teraz jest tak, że tak, dzisiaj kupisz telewizor Full HD, i się okazuje, że wychodzą telewizory 3D, a później, się później ta twoja plazma okazuje się być przestarzała, bo teraz są Oledy albo inne jakieś takie technologie, a później jeszcze wychodzą zakrzywione telewizory 4K i tak dalej, więc tak naprawdę, jeśli masz dużo pieniędzy, to możesz oczywiście co, co roku czy co, czy co dwa lata zmieniać telewizor, ale, ale mi się wydaje, że jak ktoś kupił telewizor Full HD, nie wiem, parę lat temu, to, to, to to nic, co teraz, wiesz, dochodzi nie, nie, nie, niespecjalnie może go przekonać czy ją do tego, żeby żeby ten, ten sprzęt zmieniać. No. Chociaż, wiesz, wie, więcej cali zawsze się przyda, nie? To no, wiadomo. Mhm. To, to jest, jest... wiesz, mhm. większy, zawsze lepszy, w przypadku telewizorów mhm. przynajmniej. No i jak twoje te doświadczenia z, z One? Bo mówisz, że kinek ci rozpoznaje Ach. bez problemu, ale czy na przykład... Ty, ty, te gry, bo ty miałeś, kupiłeś jakiś zestaw z jedną grą, czy to grę, zestaw z zestaw Kinect Adventures, Ponton. Kinects plus Rivals, czyli pełen Ponton. Mm -hmm. z, z Dance Central, z Max Curse of, coś tam. To jest ta gra dla dzieci. I to tyle właściwie. Mm -hmm. I wszystkie te gry oczywiście testowane przez córkę. Tak, tak. Rodzaju... a i właśnie z Icon. Icon. jest rewelacyjny, absolutnie. Córka przeszczęśliwa, wielki fan, żona również, ja również, więc kinek jak najbardziej na proprze. Leci do mnie właśnie Sunset Overdrive, czyli w sumie mhm. pierwszy, pierwszy eksik i jeden z dwóch, które mnie interesują. Ale właśnie. czy możesz powiedzieć, że to jest taki pierwszy znak tego, że jednak e, przy, przechodzisz do drugiego obozu? Powiem ci, że ja się cieszę że mam wszystkie konsole w domu teraz bo mam no i Wii U i Xbox tak, i tak Ale wiesz że zawsze jest tak że możesz mieć 50 limuzyn ale zawsze ten jeden samochód będzie twoim ulubionym Po drugie Shelby. cały problem polega na tym że ja do tej pory nigdy nie miałem kontaktu z żadnym Xboxem i wszystko jest dla mnie nowe i z no. użytkownika jest dla mnie nieprzeniknioną zagadką cały czas, mimo że już kilka długich dni minęło i mimo wszystko nie uważam się za kompletnego idiotę, ale jednak ciągle się gubię. Ciągle jak chcę coś zrobić, to nie nie ten guzik, który chciałem. Mm -hmm. Ciągle coś tam nagle, wiesz, wychodzę do menu, okazuje się, że gra wcale nie zapauzowała, tylko się po prostu zmniejszyła i w moim okienku dalej gra czy tam, jak przeskakuję między, gdzie mam gry, gdzie mam aplikację, gdzie jest sklepik, no jakoś się trochę szemoczy. jeszcze no to minie. No A używasz to... komendy głosowe, na przykład? Nie, mówisz, nie, nie, nie, nie, Inbox, nie. snap, unsnap. Bo że zaczął używać komend głosowych, to już wtedy w ogóle bym się kompletnie pomylił. Aha. <laughs> na razie próbuję ogarnąć, wiesz, co, gdzie na tym wszystkim działa. Plus, co jest absolutnie dziwaczne, wspaniałe, najwygodniejsze na świecie, xboxowy pad jest dla mnie kompletnie wygodny. No to też się, wiesz, no muszę przyzwyczaić, nie oszukujmy się, bo... tu. To... Myślę, że za jakiś czas jest ogromna szansa, że jak dłuższy czas będę używał obu padów, to wtedy okaże się, że jednak ten boksowy, tak jak wszyscy mówią, jest wygodniejszy. To, co jest niesamowicie fajne, to bzykaczki w triggerach. No tak. Autentycznie to jest super fajne. Mm -hmm. Znaczy jest, jest parę rzeczy, które mi się podobały w Xboxie na przykład bardziej niż w PlayStation 4 i na przykład moim zdaniem jednak interfejs jest może trzeba się do niego przyzwyczaić, bo jest inny nie, nie wszystko tam, tam może znaleźć, niektóre rzeczy z, są w ogóle traktowane jak aplikacje podobno ale to ja, ja też nie chcę się zakłębiać, te. ale widzisz ja się przyzwyczaiłem i zawsze mi się podobał jednak ten prosty interfejs, na przykład jaki był na, na, na PlayStation 3 ten y, Crossbar, czy jak Tak, to, się to prawda, Crossbar, który przypominał najbardziej wspomniane przez Ciebie, to tam Media Sender, czy tam... Tak, media, i tak nagle, sender. tak, i nagle, y, wiesz, pojawia się PlayStation 4 i oni tam zaczęli, wiesz, kombinować, coś, coś zmieniać wiesz, i tak dalej, wiesz, i bardzo mi się nie podoba PlayStation 4 Interface, ale jak to wszystkiego, no, przyzwyczajasz się i w końcu, y, wiesz, y, to nie stanowi to problemu. Ja myślę, że wiele rzeczy właśnie w Xboxie jest, jest ciekawych, y, i mimo, że to na przykład technologicznie to jest wasza konsola, to sam fakt, że masz ten właśnie tę możliwość tego snapowania różnych rzeczy czy tam media było... playera, czy jakiegoś filmu, że możesz sobie filmy oglądać, jednocześnie grać. No oczywiście ja nie jestem fanem grania i oglądania filmu, bo to jest takie, wiesz, ani, ani w to nie pograsz, ani w tego nie obejrzysz. Więc no, nie, nie wiem, co bym tego żywał. Ale wiesz, jak masz jakąś taką grę, w której farmujesz coś albo coś podobnego robisz, to Wtedy oczywiście... się ja słucha podcastów słuchaj albo radia, a nie tam jakieś No tak. Oglądają. Ale ja na przykład podcasty słucham bardzo często w gry samochodowe albo coś takiego, więc to jest no, zawsze tak, tak. ten... Znaczy, to, bo ja Cię rozumiem, tak, to jest najlepsze rozwiązanie. Jeśli ktoś chce robi dwie rzeczy naraz, to tak, podcasty i, i gań, a niespecjalnie oglądanie, ale naprawdę widać, że, że Microsoft, że Xbox jest właśnie produkt firmy software'owej, która, która jednak pewne rzeczy oczywiście mogła przestrzelić w koncepcji, bo, bo, bo założyli, że akurat, nie wiem, albo ludziom się to będzie podobać, albo tego będą używać. Wiesz, cały ten koncept tego używania Xboxa jako jako takiej przejściówki do telewizora, no to tak szczerze, no ma, mówisz, że masz podłączonego do telewizora przez kadęmię, ale nie masz tak, że masz. Czy znaczy nie, e, ma nie ma podłączonego e, tak zwanej platformy cyfrowej? Tak bo, gdybym miał mieć podłączoną platformę cyfrową, to wtedy, ilekroć chciałbym oglądać telewizję, musiałbym mieć włączonego Xbox'a. Nie? No, bo no właśnie, to, się no to tak, jest... nie da się tak, żeby on był wyciszony, a żeby normalnie, przynajmniej mi się nie udało tego tak, z, z, tego co, co, co, wiem, to wcale to nie jest jakoś przyjemniejsze przedstawienie kanałów niż na przykład, yy, korzystanie z pilota. Ja nie wiem, czy są jakieś funkcje nagrywania tego, tego co oglądasz, no, ale właściwie teraz większość tych rzeczy, większość platform cyfrowych ma możliwość nagrywania na tych wewnętrznych dyskach tego, co się ogląda, więc to też nie jest jakieś, nie jest to potrzebne. I, i, i, i szkoda moim zdaniem, że tyle pary poszło w, w Microsoftie na zrobienie czegoś, czego jednak nikt, nikt z tego nie korzysta i nikt nie, nikt nie zamierzał z tego korzystać. Ja nie mówię o Kinectie, bo Kinect to jest inna bajka, ale właśnie o tej, tej części TV, TV, TV, TV. Ale ja trochę po czasie żałuję, że Xbox, się, znaczy że Microsoft się ugiął. Że po pierwsze ugiął się pod gigantyczną falą hejtu na gry używane, mhm. a że po drugie ugiął się z Kinectem. Bo ta konsola miała być zupełnie inna i moim zdaniem niektóre z tych rzeczy, które są, to są wiesz, po prostu fragmenty amputowanej kończyny. Mhm. Oczywiście jakby to działało, nigdy się nie, nie, nie przekonamy. No tak. ale to wie, może dopiero przy, przy kolejnej porcji, bo w sumie jeśli chodzi o usługi cyfrowe i ceny gier, to to Microsoft aktualnie raczej jest bezkonkurencyjny w porównaniu z... No właśnie z tego, co, co, co słyszałem, to tam non-stop są jakieś promocje, ceny są wyjątkowo przystępne równej do tego, co może znaleźć w sklepie PlayStation. No w sklepie PlayStation teraz to chyba taką standardową cenę to jest 299 zł. Znaczy na wydaje. Xboxie też, tylko po prostu chyba częściej były promocje. Aha. Ewentualnie może jakieś takie rozgoryczenie wynikło z tego, że w okolicach świąt te 12 okazji PlayStation było dość przeciętne, a na mhm. Xboxie się tam pojawiły, wiesz, i a, to of no Overdrive to chyba za stówkę i Dragon Age jakoś po bo, Tak, no bo w ogóle na PlayStation 3, <śmiech> przepraszam, 4, w ogóle na PlayStation no, jak było parę promocji takich ciekawych, tylko, że właśnie, znaczy, obniżek, tylko właśnie no, kwestia z tego, czy to były na przykład jakieś takie tytuły AAA, czy, czy to były jakieś takie gry z, z dolnej półki. Tak. największy problem polega na tym, że jeżeli dostajesz obniżkę nie wiem, 30%, gdzie wyjściowa cena to jest 289, to wtedy to 30% dużo nie robić. No tak, no to, to właśnie tak jak patrzyłem na przykład na cenę Watch Dogs i, i tak dalej, to to wcale to nie wyglądało atrakcyjnie w wersji w porównaniu do tego, co możesz e, nawet nową kopię znaleźć w sklepie gdzieś tam, nie? To jest, to jest, ja to słuchaj, jest... czekam teraz na jakąś dobrą obniżkę Titanfalla. Wiesz co, Titanfall, na... to, to śmieszne jest, bo y, y, nie jak rozmawiałem kiedyś z Jusza, to on mówi że za 100, 100 zł kupił. Więc Wiesz, bajki, to była taka bo promocje. Promocje. Czek czekam teraz na kolejną, za stówkę, Aha. bo za stówkę nie chcę mi się tego na płcie kupować, ale tak, żeby sobie na desku leżało i żeby to no tak. było raz na jakiś czas... Y... Mhm. W to zagrać to sprzymasz się. Porównałbym um, sobie A tak z... się rozjeździłeś. A tak się rozjeździłeś, jeśli chodzi o samochodówki, nie drive club, to myślisz o tym, żeby w Forza Horizon 2 pograć? Jak się trafi na promocji kiedyś to może, tak? Na razie hmm. jakoś nie, nie ciśnienie. Na, a grałeś jeszcze jakieś takie gry dla dorosłych na tym, onie? onie? E, tak, grałem w jedną Grid dla dorosłych, która miała premierę w zeszłym tygodniu, czyli The Escapist. To jest. O, ale to jest <śmiech> gra dla mega, dorosłych. Mega z, gra, z gra niezależna, indie jakiś takie. <śmiech> takie ultra indie, bo to wygląda mm -hmm. jak, jak w RPG makerze, czy tam RPG makerze. Mm -hmm. To jest gra, która, jeżeli masz wybujałą wyobraźnię, to grając w nią, będziesz ciągle przypominał sobie Prison Break'a, albo będziesz przypominał sobie już jakieś tam wielką ucieczka. Mm -hmm. Bo to jest gra, która bazuje na tym, że jesteś i musisz uciec z więzienia. Co więcej, okay. człowiek, który to robił w pierwszym tam odgromach różnych systemów, które całkiem śmiesznie działają, czyli na przykład, wszystko jest trudne. Mhm. od i możesz wziąć szczoteczkę do domów i ją zaostrzyć o ścianę i masz broń, to jest w miarę łatwe, ale na przykład jeżeli łyżeczkami czy tam nożami wykręcisz kratkę wentylacyjną, to przechodzący straży i zobaczy, że nie ma kratki wentylacyjnej, wpakuje ciebie na trzy dni do izolatki, a kratka i tak zatka. Co zrobić? Mhm. Odkręcić kratkę wentylacyjną, z kleju i papieru toaletowego zrobić sobie papier-mâché i z tego papier stworzyć y, wzór kratki Aha. wentylacyjnej, który zatkać tą dziurę po prawdziwej kratce wentylacyjnej. No to ciekawe są. <grym> tak tak tak wiesz co, tak, tak sobie myślę, że widziałeś film ze, ze, ze Schwarzeneggerem i ze Stallone'em. Escape Plan. Chyba nie. On był tam takim. Nie muszę sobie sprawdzić, czy, czy tam na pewno grał e, Schwarzenegger. Ale e, no to był właśnie film o tym. E, trochę w konwencji Prison Breaka. Tam Prison Breaker oczywiście to się wszystko ciągnęło jako serial, no nie, to musiało być dłuższe, ale Plan Ucieczki, tak się nazywa polski tytuł, z Sylwestrem Stallonem i tak, i z Arnoldem Schwarzeneggerem. Właśnie to jest film o tym, jak jak jest taki mistrz uciekania z więzień, którego gra właśnie Stallon, który po prostu potrafi uciec nawet, z, wiesz, z, jakbyś go zamknął w słoiku, takim szklanym, to on by z niego uciekł albo z jakiejś ten, no po prostu niesamowity gość i tam jest to oczywiście pokazane na, na zasadzie, jak on obserwuje, wiesz, wylicza czas, no nie, gdzieś tam y, kombinuje z jakiś tam, wykorzystuje różne takie rzeczy, które w jego sytuacji są dostępne i robi z nimi, no nie, nieprawdopodobne y, y, y, przedmioty, które, które pozwalają mu później się nie wiem wydostać, nawet z takich, wiesz, ultra strzeżonych y, nie, nie do ucieknięcia więzień. To jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy film właśnie. Tak jak myśl, myśl o tym eskipiście, to tak sobie wyobrażam, że może grasz właśnie takim Sylwestem Stalonym. No nie, no ale generalnie gierka jest śmieszna. Wygląda potwornie źle. No ale mhm. niczego innego się nie spodziewałem. Natomiast mnogość różnych dziwnych systemów, które tam jest wciśnięte i wiesz, i handlu, mhm. i jakiegoś dogadywania się z innymi, i tego, że możesz crafting w ogóle bardzo rozbudowany, Jakieś kombinowanie w stylu, przybieranie się za strażników, możliwość wywołania w ogóle jakiejś mini-rebelii. Aha. To jest to na rzeczy do robienia. No i udało mi się już z jednego więzienia uciec, z pierwszego, o, proszę. Było... W ogóle mam wrażenie, I jak że to, jak to jest... zrobiłeś? Jak uciekłeś? W ogóle najlepsze, że jak w ogóle tak dygresja, że jak powiedziałeś The, Ake, The Escapist, mi się wydawało, że to jest w ogóle gra sygnowana przez, przez ten portal, nie? A to nie, jest nie, zupełnie tak, coś tak, innego. Tam zupełnie, tam. Zupełnie, zupełnie. Ale co to było za więzienie i jak uciekłeś? Zdrać, to było to więzienie, się. które było najlżejsze i generalnie dużo trawki i telewizory plazmowe w ścianach i jak to w intrze się dowiaduje, w w, na początku etapu się dowiadujesz, że kto by chciał uciekać z tego więzienia? Jesteś głupi, jeśli chcesz to zrobić? No tak. A więc, jak to zrobiłem? Po kolei. Najpierw podbudowałem swoją postać, czyli regularnie chodziłem na siłownię, gdzie zwiększyłem swoją masę mięśniową przez zupełnie silniejszy miałem więcej życia. Mhm. Rozbudowałem swoją inteligencję, oglądając obrazki kotów w internecie. I Aha. na bieżni zwiększyłem swoją szybkość. Później pobiłem strażnika w ciemnym kącie. A nie, przepraszam, zanim pobiłem strażnika, to za pomocą zapałek, zapalniczki i przedmiotów kradzionych ze sztuczców z stołówki. Zrobiłem sobie płynny plastik. Później, za pomocą pasty do zębów i talku kosmetycznego, stworzyłem sobie taką masę do odciskania. Wtedy napadłem na strażnika, pobiłem go, wyciągnąłem mu z kieszeni klucz tam do konkretnych drzwi, do których potrzebowałem, odcisnąłem go w masie plastycznej i za pomocą płynnego plastiku wytopiłem sobie plastikowy klucz. W ten sposób, uzbrojony. Później, za pomocą szabrowania w trakcie wolnego czasu w pokoju swoich współwięźniów, zdobyłem pilniki i taśmę klejącą i stworzyłem z nich nożyce do drutu. Mhm. Oprócz tego zatrudniłem się w pralni, dzięki czemu, biorąc ubrania podwędziłem strój strażnika. No i kiedy Na, zaszedł już wieczór... To uzbrojony w plastikowy klucz w kieszeni, nożyca do cięcia drutu, przebrany za strażnika, poszedłem do zupełnie innej części więzienia. Tam ukryłem się w szafie, aż do czasu zapadnięcia kompletnego zmroku, bo w ciągu dnia snajperzy zwierzcie, widzą, mogą cię zastrzelić, jeżeli widzą, że robisz coś nie tak. Mhm. No i w momencie, w którym była jakaś godzina 12.30, czy pierwsza w nocy, już wyszło, że mnie nie ma i jest wielka afera w całym, w całym lokalu, czy w tym więzieniu, to wtedy podkradłem się do tej siatki i za zapłacą nożyc ją ja przeciąłem długo próbując i w końcu tam się uciec. To jest ciekawe, ale to w ogóle, jak mówiłeś, że z pierwszego więzienia, to rozumiem, że tych więzień jest więcej. Sześć, tak? siedem i każde kolejne jest Teraz drugie, które mi czeka, to jest y, sztalag. A w ogóle tak są tam jakieś takie nawiązania kulturowe, na przykład nie wiem, ktoś tam się nazywa jak bohaterowie z nie, Spoison albo spotykasz. Ale jedyne co zauważyłem, to że ci Gwarden, dyrektor więzienia jest zawsze kimś na zasadzie Buck Norris na przykład, albo tam, Maki Chan czy coś często, ale w rozmowach i w dialogach nie, nie zauważyłem. Rozumiem. A grałeś coś jeszcze w większą grę, bo to, rozumiem, że w tego Escapista grałeś na Xboxie, tak? Tak, tak. Właśnie co jest Jak na 1080p 60 klatek. Czy, Absolutnie. No, czy no. 240P? Nie, nie, no, ciężko powiedzieć. Telewizor chyba pokazuje, że to jest 1080p, ale jednak Abskalowany. tak, <laughs> W co jeszcze grałeś? Jeszcze grałem słuchaj w Light'a o którym o. mówiłeś wcześniej, że miałeś ochotę na niego. No miałem ochotę, po prostu czasu nie miałem, ale to, to jest gra, w którą po prostu chyba na dniach yy, się, się zainteresuję, więc powiedz mi, Piotrze, czy warto? Bo ty, ty jesteś pewnie wielkim fanem Dead Island. Właśnie albo. nie jestem. <grym> du, du, du, du. Ale jesteś wielkim fanem Techlandu mm, i Call no, of Juarez. Tak, tak. Call of Juarez, Gunslingory jak najbardziej. Więc powiedz mi, że ta gra jest jak Call of Juarez. Um, nie jest. Nie do końca. <gry> Ale faktycznie strzela się w niej tysiąc razy lepiej niż strzelało się w The mm -hmm. Więc to jest na, na największy pozytyw. A więc to jest bardzo fajna gra, yy, która ma kilka rzeczy, których brakuje do bycia rewolucyjną grą. Mm -hmm. Czyli generalnie wszystko, co tam jest, nie jest powodem do tego, żeby się do czegoś dopieprzać. Aha. Ale są to jakieś takie drobiazgi, które tam, wiesz, tam taki jak, jak bierzesz gryza pysznego hamburgera i gdzieś tam jakieś te dwa, trzy ziarenka piasku chrząszczą w zębach. Mhm. Znaczy, wiesz, bo ja w ogóle zastanawiałem się, czy ta gra będzie miała jakąś taką fabułę konkretną i tak dalej. I później zacząłem obserwować wiesz, jakieś, czytać recenzje, coś tam zobaczyłem na, na, na, na, na YouTubie. I to wygląda, że, że ta gra ma z jednej strony wiele elementów, na przykład z, z Dead Island, bo to, to, to, to mordowanie zombiaków, chociaż walka ze względu na to, że jednak to jest ważniejszy parkour niż, niż, taka, niż ta emulacja tej walki, więc nie ma tego starowania analogowego, analogowego, który bardzo lubiłem, ale jest właśnie ten element otwartego świata ala Far Cry, na przykład. Jest, jest ten parkour ala la Mirror's Edge, rozumiem. No i są te zombiaki a la Dead Island, jest taki mix. Znaczy teraz bo, właśnie, aha, I wszystko, czym czy powiedziałeś, to jest w Czy to odwożone. jest dobry miks? Czy, czy, czy masz taką frajdę w mordowaniu tych zombiaków Mordowaniu, w sensie zgniataniu ich robaki i bieganiu po tych ścianach? Czy jest jakaś taka przyjemność w tym? Czy jednak nie robisz tego, tylko jednak koncentrujesz się na, na, na, na, na fabule? Na, koncentrujesz się na tym, żeby jednak przejść jak najszybciej tę grę Poznać tą historię, bo tam, kim jest główny bohater? To jest jakiś specjalny agent, który, który trafia. wysłany do tego miasta. To, wysp... to jest żeby... wyspa, to jest jakieś to jest miasto, miasto, tak? To jest miasto. To jest miasto. to jest miasto, to jest miasto w jakimś takim pseudo-muzułmańskim kraju. No bo tam nawet chyba takie imiona są, prawda? Tych tak, autorów, tak. Znaczy, no, się... przede wszystkim meczetę widać na, na, w krajobrazie. Mhm. A więc główny bohater zostaje wysłany z agencji GRE, która zajmuje się właśnie badaniami biologicznymi, chemicznymi i tego typu podobnymi. No i którym został skradzony tajny plik z badaniami. No i jak ten plik zostanie obliczony, o mój Boże, to będzie strasznie. To zostaje o. wysłany do tego, żeby go odzyskać. No i już w intrze główny bohater prawie łamie sobie nogi, spadając ze spadochronu zostaje pobity, połamanie żebra i ugryzie go zombiak. Mhm. Więc już w intrze zostajemy zarażeni, co tłumaczy to, że generalnie jak nas się rzucają zombiaki, to jakoś się tym bardzo nie przejmujemy, bo i tak już jesteśmy zarażeni. Taki trochę element y, zastanawiam się jak z tego, z, z The Last of Us, nie? Chociaż nie wiem, czy ten bohater jest jakiś odporny na to ugrożenie, czy... Ja, ja, tam potem dostajesz szczepionkę. Znaczy, y, ty wymieniłeś, że masz grę, w której jest, tak jak otwarty świat jak Far Cry jest Park jak w Edge, jest Far Cry w The Island. Powiem tak, to wszystko się zgadza, gdyby nie to, że każdy z tych elementów jest dużo bardziej zbożały niż jest w tym, y -hmm. że tak powiem... Niż w, w, w, w tych osobnych grach. W tak? osobnych tych grach, czyli jest otwarty świat, no, ale on jest taki trochę mały. Przez to, że nie masz jakiś tam... Wreszcie, a widzisz, jak się tam skacze z ani... tego spadochronu na początku gry to się tak wydaje, że ta przestrzeń jest taka duża. No tak, tylko, że masz otwarty świat, w którym nie ma żadnego systemu szybkiego transportu, nie masz żadnych pojazdów, a możesz z jednego końca mapy na drugi przenieść się w ciągu dwóch minut. Przebiec po prostu. Aha. Przy dwóch no, czyli Oczywiście. Więc ten świat to nie. nie jest tak bardzo duży. To nie jest dużo mniejszy, bo ja pamiętam, że jednak w Dead Island ja byłem może nie zauroczony, tylko nie spodziewałeś się, bo w ogóle nie wiem, grałeś długo. Tak, przyszedłem, przyszedłem. Aha, no czyli pamiętasz tam, bo wiesz, to, że na początku wiesz, jesteś na tej wyspie, tam jest ten hotel i tak dalej, wiesz tak, te kurorty. A to jest a później miastro, masz co miasto. To więzienie. Tak, jest Tak, jest, jest jednak, no wiesz, ten szok, że no, tak, jak tak dużo rzeczy jest. No to tutaj, do tutaj w miejscu. masz dwie oddzielne mapy. No mm -hmm. i, i najpierw są takie jakby i tam takie tereny wyspiarskie, a później jest coś, co można by określić starówką w Warszawską. <laughs> zupełnie inny klimat. Aha. no to na każdej z tych map przebiegnięcie od jednego końca do drugiego no zajmie tobie jakieś 2-3 minutki. Oczywiście wynika to z tego, że ten system transportu jest bardzo, znaczy system biegu jest bardzo sensownie zrobiony jak wejdziesz w ten flow, to wtedy tak. naprawdę możesz niczym w asesynie nie zapieprzyć, pomóc z dachu na dach i nic ci mhm. nie stanie na przeszkodzie. A jak jest, a nie, to... No to, to, to, teraz to, jest tak, to jest kwestia otwartego świata. Teraz powiedzieliśmy o Mirror Sedge. W mhm. Mirror Sedge'u system biegania, odbijania się od ścian, wspinania się, obracania się coś, to coś, był bardzo rozbudowany. Tego pamiętam. Tak Tutaj to wszystko się jednym guzikiem. To znaczy, z skaczesz, moje krawędzie, i jeżeli tylko spojrzysz się ponad krawędź, na której skaczesz, to twój bohater się jej chwyci. Jeżeli się no. trzymasz na przykład nie wiem, parapetu, to patrząc w górę i naciskając spację, podskakuje jak w to coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. tego naturalnie jest to, że można się rozpędzać, robić jakieś takie skoki przez przepaści itd., no ale jest to, jest to dużo prostsze niż w Mirror's Oczywiście, Różnica jest taka, że im Twój bohater bardziej leveluje, bo jest tutaj rozwój postaci, tym odblokowują mu się coraz mocniejsze różne rzeczy, które może robić, łącznie z bieganiem po ścianach na przykład. Ale mm. na początku gry, czy to nawet przez dużą część gry, jest to dużo bardziej zubożało niż bożny. Jeśli chodzi o walkę, ponieważ gra postawiła na ucieczkę to walka też ogranicza się do jednego przycisku. Tak naprawdę. No tak. I tak, również. W momencie, w którym twoja postać lewaluje, możesz odblokowywać sobie jakieś tam, wiesz, podcinanie zombich, nie wiem, miażdżenie głów, jak leżą, i tak dalej, ale początkowo jest to po prostu jeden guzik. Mm -hmm. To bezcelowanie i tam kombinowanie. Ale tam, to, tak jak mówisz, że to, tam można odcinać głowy jakieś tam, bo ja widziałem, że tam są jakieś takie, takie yy, zwolnienia, jakieś efekty, takie... takie fajerwerki, no, podczas tej walki czasami się pojawiają, że gdzieś tam możesz coś odciąć, tak, jakąś kończynę, no tak, coś rozwalać, coś... głowę, jak garbuza. To jest coś, czego dla mnie strasznie brakował w Diamond, The Diamond, czyli... Jak levelowałeś swoją postać i miałeś coraz mocniejszą broń, to ja tego za bardzo w ogóle nie czułem, bo zombiaki mm -hmm. też levelowały. I ten no sam tak. zwykły zombiak, który na początku gry mógł cię ugryźć i potrzebować go walnąć 6 razy gasurką w łeb, to na 35 etapie postaci i tak mógł musiałeś walnąć 30 razy czy znaczy tam 6 razy gasurką, bo on miał 30 poziom tak. zombiaka. Tutaj tak nie ma. Na początku mm. zombiaki są dużym problemem. Nawet trzy zombiaki, które Ciebie otoczą w kącie i się na Ciebie rzucą, mogą cię zabić bez żadnego problemu. Natomiast... Ale, ale później do, dostajesz super super... Zrobisz sobie siekierkę z prądem i jeszcze tam zmiotaczem ognia <głos> i coś tam. I to po prostu Aha. pod sam koniec gry, jak już miałem bardzo mocno... Znaczy inaczej, no bardzo mocno. Patrząc po levelach, które możesz zdobyć, to było mniej więcej w połowie ścieżki. Tak. Ale będąc tym bohaterem w połowie ścieżki z mieczem, nie, przepraszam, z maczetą, która była jeszcze tam ulepszona dwukrotnie, to przewinęłem się przez zombiaki jak przez masło. Już byłem w stanie stanąć na placu, na którym stoi 20-30 zombiaków, po prostu iść machać na lewo i na prawo i głowy, ręce obliźniać. Tak, no tak. Dokładnie tak, dokładnie tak. Mhm. Ale właśnie, bo tam jest, ten, tam jest takich elementów tej takiej mechaniki tego budowania jakichś przedmiotów i tak dalej. Ale czy to jest na przykład tak rozbudowane? Nie wiem, widzisz, no, jako że nigdy nie, nie grałeś na Xboxie wcześniej, to, to pewnie nie znasz Dead Rising serii. Nie, A, nie, nie, nie. wiem, czy... Więc tam było dużo takiego, wiesz, bawienia się, budowania broni i tak dalej, więc zastanawiam się tutaj właśnie ten element craftingu. Czy on jest czy on jest istotny? Czy tak właściwie to <śmiech> możesz go porzucić i właściwie tylko to, on co on znajdziesz, że no nie wystarczy ci? To jest tak, że nie znajdujesz w ogóle przedmiotów gotowych do użycia. Tam prawie w ogóle. Przez całą Aha. grę nie znajdziesz żadnej apteczki. Jedna apteczki, jakie masz, musisz apteczka, sobie po kiemasz, sam zrobić, tak? zrobić. Podnosisz gazę i podnosisz alkohol i z tego robisz sobie apteczkę, więc przez całą grę... Czyli jaki wymuszony wymuszone jest Jest tego. wymuszony crafting w pełni, przez całą sięgą grę od samego początku do samego końca będziesz każde pomieszczenie przyszukiwał i zbierał wszystkie fanty, po to, żeby a to sobie ulepszyć broń, a to sobie zrobić apteczkę, a to sobie zrobić mołotowa, a to sobie zrobić mhm. toporki do rzucania, więc ten crafting jest bardzo prosty, ale też jest idealnie wpleciony w grę tak, że chcesz to robić. No właśnie, jest uzasadniony, nie ma dysonansu, że po prostu wiesz, musisz nurkować do śmietników po kawkę, herbatkę Z... i takimi. było tak, że mogłeś sobie broń robić tylko przy stołach tam, takich kryślarstw. Tak. Tutaj robisz to w dowolnym momencie, bo prostu otwierasz manipyk i wiesz, masz blueprinty, wybierasz sobie, więc to jest A. super. Uprościli to, tak. A tak. Tak, tak. Um, jak to wygląda w ogóle z tym podziałem dnia i nocy? Czy to w ogóle ma jakieś istotne znaczenie? Czy właściwie możesz go przejść uh, unikając wskrania uh, znaczy, Czy Jest w nocy? kilka misji, które na Tobie to wymuszają. Mm, mhm. Już po prostu teraz zapada zmierzch i, i pierwszy, pierwsza noc, która w tej grze e, się pojawia, to jest mega moc. Jest naprawdę serce w gardle i spieprzasz jeszcze, twój bohater mm -hmm. też dyszy z przerażenia i jest naprawdę niesamowicie. Piąta noc wzbudza podniesienie adrenaliny, ale dziesiąta czy piętnasta generalnie, wiesz, wyciągasz maczetę i mówisz come and get me. Mm -hmm. Więc... A tam w ogóle masz jakieś dodatkowe moce? Masz jakieś dodatkowe moce? Jak jesteś, nie wiem, grasz w nocy? Czy, czy, czy znaczy, jak to jest w ogóle w rozwiązanie? Przykład, czy, jest po prostu, czy, czy jesteś tak po prostu ciemno jest nic jest, nie widzisz? jest ciemno, nic nie widzisz. Możesz odpalić latarkę, na którą zombiaki nie reagują, ale mhm. zombiaki, oprócz zwykłych zombiaków są takie, takie mega zombiaki, one się nazywają woolajne botajże czy koszmary po polsku. No i jak cię taki koszmar zobaczy, to na początku możesz tylko przed nim uciec. Tak? Po, po, po, po dłuższym czasie możesz z nim walczyć i nawet wygrasz, ale jak na przykład trzy cię napadną, to zapomnij, że wygrasz. No jest, haha. A pod koniec jest... gry już jest, stajesz z nimi do równej walki, wiesz, obrzucasz ich flarami UV, wyciągasz najmocniejszą broń i zaczyna się taniec. Natomiast, co jest najważniejsze, od tej gry się bardzo łatwo odbić. Ja miałem tak, że przez pierwsze godziny, dwie godziny czy trzy godziny kompletnie mi się nie chciało w to grać. Dopiero jak potem zaczęliśmy grać w kopie, to w kopie zawsze każda gra jest fajniejsza. Tak? To jest... A ile osobowy wykopie Znaczy w osobowy, cztery osoby? Osobę, cztery My graliśmy w dwie osoby, ale jest czteroosobowy. Mhm. I jak pamiętasz w The Diamond było tak, że nawet jak grałeś samemu, katstanki i tak były po czwórne. No tak, no bo tam tu było, jest że tam odwrotnie. wszyscy są. Mhm. Czyli jak grać w cztery osoby, to na ekranie widzisz cztery razy głównego bohatera. Ale to jest takie... Pro... Pr... aha. że po prostu coś sobie siebie, jeżdżę, że w ogóle nie siebie, widzisz. Ty. Siebie i siebie. Czyli widzisz te cztery tak. osoby, tak? Znaczy, no, jesteś ty plus Ale one trzech. są jakoś, nie wiem, masz jakiś inny strój, czy jakiś inny kolor? Stroje czy... odblokowujesz w trakcie gry, więc jeżeli wszyscy aha. zaczynacie grać w tym samym momencie, to wszyscy wyglądacie dokładnie identycznie czy znaczy to, to jest jakaś taka umowność, takie uproszczenie, nie? że czasami, wiesz, no, musisz czegoś zrezygnować na rzecz no, jednak innych elementów. Wiesz, Ale tam, tam rozumiesz, oni... że ten koop jest pewnie y, takim przyjemnym elementem. Jest super, przyjemny, bo całą grę przyszedł w koopie. Z wyjątkiem tych kilku godzin, które grałem na początku samemu i później mhm. kilku godzin, które spędziłem sobie na robieniu jakichś tam pobocznych questów, to całą grę przyszedł w koopie. Ale to jest, to jest tak, że znało. ty, do twojej gry się ktoś dołączał? Czy ty się dołączyłeś i, i też e, progres w twojej że grze? Jest to bardzo dobrze zrobione. Przepraszam, jest to bardzo dobrze zrobione, bo każdy quest, który wykonasz razem z kimś, to wtedy jest zapisywany zarówno na jego, jak i na twoim profilu. Czyli jeżeli mhm. dołączysz się do kogoś, to i tak wszystkie te questy, które ty robisz grając z tą osobą, są liczone jako przecież ciebie ta gra jest y, liniowa, czy raczej, raczej nie liniowa? Stuprocentowo liniowa, znaczy Aha. masz... Y, wszystko po kolei. Masz po wszystko po kolei w głównej ścieżce fabularnej, plus od groma misji pobocznych ale jeśli na przykład ty dołączysz się do kogoś, to już te pewne misje przeszedł, a ty ich nie przeszedłeś, ale już kolejne misje przejdziesz, to później w twoim... Kiedy ty dojdziesz do tego momentu, kiedy byś tę misję zagrał, to automatycznie gra ci mówi, że już jest skończyłeś i przeskakujesz dalej, tak? Czy coś yy, tak wydaje mi się, że tak, bo akurat tak nie mieliśmy, żebyśmy w tej głównej linii fabularnej byli rozsunięci, ale, ale yy -y. wydaje mi się, że dokładnie tak jest. Tak jak nie, bo to się tak się zastanawiam, wiesz, bo to też jest tak, że czasami, e, e, kiedy misje no są takie przynieś, podaj, poza miata i zrób to, tamto, to one nie mają takiego znaczenia, ale są takie misje fabularne, które, kiedybyś Przeskoczył albo w złej kolejności je poznał, no to jest czasami problem, że raz, że coś może ci się nie trzymać kupy, a dwa, że no, wybijasz się z takiego rytmu. Ale czy ten kogoś jesteś taki, że do, do niego można wracać, że masz taką przyjemność, że okej, okay, jeszcze sobie na przykład pewne misje zagramy jeszcze raz, tak mi się podobało. Czy znaczy, tam nie masz czegoś takiego? Tam Jeżeli przejdziesz misję, to masz już ją skończoną. Nie możesz aha. jej powtarzać jeszcze raz. Nie ma replay. Ale value. ma być chyba New Game Plus, jeśli się. aha no, tam Natomiast jakieś nowe mody mają dość. Największy tak dalej. problem z Dark jest taki, że od tej gry na początku się masakrycznie łatwo odbić. Mhm. To, że... Jako Dark Souls albo Lord of the Fallen. Nie wiem, czy z tego samego powodu. Ona po prostu na początku może być zwyczajnie nudna. Bo przez to, że twoja postać mało umie. Mhm. U trzeba prawie tylko i wyłącznie unikać. Ten parkour też na, no, trzeba się do niego przyzwyczaić, bo on nie jest taki, że wchodzisz w niego płynnie jak w masło, tylko jak no. No musisz się nauczyć, że trzeba tam spojrzeć, że jak chcesz na przykład skoczyć i chwycić się drabinki, to musisz puścić spację i nacisnąć jeszcze raz, żeby on się chwycił tej drabinki. Mhm. No to tak te, te pierwsze 5-6 godzin jest takie OK, ale potem z każdą kolejną godziną jest coraz fajniej. Ja Czyli mam, rozumiem, ja... że, że taka trudna miłość na początku, ale później yy, zdecydowanie satysfakcja. Ja mam bardzo dużo do zarzutów takich wewnątrz siebie, które czuję w sumie gier, ale to wszystko to jest czepialstwo się i po prostu wiesz, nie, mhm. ch nie chcę być upierdliwym dziadem <głos> Który... no, ale tak jak generalnie miałbyś polecić Dana to byś polecił no, czy patrz, tak, na przykład, nie że poczekać na promocję zrobiłem, zrobiłem wideorecezję w swojej pięciominutówce mhm. i używając jednej niesamowitej i przebiegłej skali kuldanów dostała ona trzy kuldany na pięć Aha. Plus, jeżeli masz dodatkowego partnera do koopa, to spokojnie możesz doliczyć jeszcze jednego tego partnera do koopa. Ale czy to jest taka gra właśnie, miło, że tam oceniłeś ją na 3 na 5, czy, czy poleciłbyś ją, żeby jednak e, zainteresować się, czy jednak poczekać? Bo ja wiem, że 3 na 5 to może oznaczać, że poczekajcie, może będzie w promocji, ale czy, Gdzie, czy jest coś jest, takiego? teraz Ta gra wyszła w idealnym momencie, bo tak naprawdę za wyjątkiem Dying nie było żadnej, teraz już jest trochę gorzej, bo zbliża się The Order. Bardzo dużymi krokami. Natomiast w tam, jak ona wyszła, ten półtora tygodnia temu, to nie było nic kompletnie dużego, żadnego tytułu, w którym można było grać. I idealnie wypełniła ten okres bardzo dobrze, można mm -hmm. było sobie wiesz, spędzić te tam 30 godzin, bo to ona nie jest krótka. Wbrew pozorom. No no. Czyli ja myślę, że e, tyle tam jeszcze będzie miał jakieś wątpliwości, ta ja może obejrzeć, właśnie, czy Twoją recenzje, czy jakieś tam fragmenty rozgrywki na YouTube. No ja, ja tak mówię, że no to rzeczywiście, to jest taki okres taki, takiej ciszy jeśli chodzi o gry, że no Dying Light Academy, no nie ma konkurencji, więc bardzo dobrze się wstrzeli w, w moment. Przecież mam nadzieję, że ma oni... Po drugie, to jest bardzo porządna gra. To jest gra tak, mam nadzieję, wiesz. że oni osiągną sukces z tym tytułem i, i, i że w, no, nie będą musieli oddawać jakiegoś innemu studiu tej, tej gry, żeby oni zrobiły kontynuację. tylko jednak a, a, to będzie ich. Jeżeli ty, ty dobrze się bawisz przy The Diamond, to na pewno będzie się dobrze bawił z Dietlightem, bo on jest takim twórczym rozbudowaniem The Island, czyli dużo o. rzeczy zostało zrobione lepiej, przy crafting, e, zostało to rozbudowane, ten parkour, no i grało mi się generalnie dużo przyjemniej niż w The Island. Rozumiem. E, dobrze, dziękuję Ci Piotrze. No, nie mamy niestety więcej czasu, no chyba, że masz coś takiego krótkiego dodania, coś jeszcze grałeś, ale... E, tak e, Książkę minuty. Dwie <laughs> minuty. O, no to otwieramy kącik <laughs> kulturalny. Dawaj, no, jak książkę... No, tak zwanym szybciochu. E, mhm. Trzy tomy chłopców Jakuba Świeka. Nie wiem, czy czytałeś. A, znaczy znam. Znaczy to jest... Ty, Autor znaczy, Jakuba świeka znam właśnie z, z, z jego innych książek. No to w największym Tam... skrócie. Jeżeli podobał się to Kłamco, to absolutnie mogłeś spokojnie tak? Znaczy, eee. ja wiesz co, nie powiem właśnie, że widzisz, nie, nie do końca mi się podobał kłamca, dlatego, że jakoś nie przekonywała mi to, ta postać i, i, i te opowiadania, ale eee. rozumiem, że chłopcy to jest coś w klimacie gang, gangów takich motocyklowych, być może coś ala, jak się nazywa ten serial? E, eee. Sons of Anarchy. Tak, że właśnie Synowie anarchii że to, to coś w tym stylu rozumiem jest, tak? To jest, y, czy... to jest książka o y, zaginionych chłopcach Piotrusia Pana, którzy razem z <laughs> dzwoneczkiem. Tak nazywa ten gang tak, w którzy razem z dzwoneczkiem wróżką uciekli z Nibelandii i teraz żyją w Polsce, w opuszczonym czy, parku pod czy, jakimś polskim czy, miasteczkiem. Czy, Okej, okay. czyli rozumiem, że to jest, że nie żartujesz, że to nie, jest, fabularnie, aha. O powieść fuzzlearny jest taka, że dzwoneczek uciekła razem z chłopcami. Zastanawiam się, czy na przykład ktoś, kto ma prawa autorskie, nie wiem, Disney czy ktokolwiek. Chyba już, Do... chyba już wypadły prawa autorskie. Do No Bo to no. jednak jest tam, jak to się nazywa? Publiczna, z, z, Disneyem, tak? z Disneyem nie wygrasz. jakby się Disney przyczepił, to, to nigdy nie wiadomo. Ja znowu zacząłem czytać Toma Clancy'ego Dekret. Oryginalny tytuł Executive Orders. I bardzo ciekawe, w ogóle początek jest bardzo interesujący. Kiedy ginie większość tam gabinetu, już amerykański... Yy, nie, amerykańska polityka po prostu przeżywa szok. Coś na zasadzie właśnie tego, co my przeżyliśmy 5 yy, lat temu. Mm -hmm. Zbliża się w ogóle rocznica, Więc... No, ciekawa książka, ale też no, no, nie ma czasu. No jak to Klas, sobie... jak ktoś lubi jego to powie tak. nas czek. Dzisiaj mamy wyjątkowo właśnie taki złożony odcinek, więc on będzie długi, więc będzie jeszcze kilka słów w końciku kulturalnym od, od Julesa i i na, na tym kończymy. Więc dziękuję Ci Piotrze serdecznie. Takie bardzo czas. dziękuję, bardzo dziękuję i pozdrawiam. Mam na nadzieję, że następnym serdecznie. razem uda się tak ten czasowo jednak dograć się wspólnie. Już, tak, może weekend albo coś, no tak, tak to wygląda, ale wiesz, tak rzadko nagrywamy, że, że, że, że nie warto przekładać na, na kolejne doby, Oczywiście, nie wiadomo, kiedy by słuchacze by muszą, się, muszą się nasycić naszymi głosami. Tak, no dzięki Piotrze i do, do usłyszenia. Trzymajcie się, e, Następnym cześć. razem. To może coś, szybciutki taki na koniec kącik kulturalny zrobimy. Tak. To, co, zaczniemy od takiego filmu e, ciężkiego, wybitnego, czy od filmu lekkiego. E, Zacznijmy może od lekkiego. Fiction. Dobrze, to ja, ja byłem w kinie to, tydzień temu, chyba będzie tydzień temu, jeśli nie mylę, na e, filmie e, Jupiter chyba Intronizacja, tak się nazywa ten polski tytuł. To jest e, e, najnowszy film rodzeństwa wachowskich. Nie wiem, czy Aha. miałeś okazję, coś o tym w wersji angielskiej on się nazywa Ascending. Jupiter Ascending, tak. I to jest, to jest taki nie, Harry nie, Potter Nie widziałem, ale w, w jak kosmosie, w tylko oczywiście... Wiesz co, to jest Harry Potter w kosmosie. To jest w ogóle coś, co yy, wizualnie wygląda przepięknie, ale jeśli chodzi o fabułę, to to jest, to to jest taka najprostsza, naj, naj, naj, naj, e, najmniej interesująca historia, jaką możesz sobie wyobrazić w bardzo ciekawym świecie, w takim świecie, który, który oczywiście jest tak rozbudowany i, i być może można było go wykorzystać go w jakichś innych produkcjach, nie wiem, jeśli ewentualnie miałaby powstać z tego jakaś taka franczyzna, że jakieś nowe seriale, filmy i tak dalej. To, tak, to, ten świat jest piękny, bogaty, ale historia jest bardzo prosta. Jest dziewczyna, która jest córką astronoma, ma na imię ja bym powiedział Jowita, jakby miał tak tłumaczyć, nie? Bo w Jupiter się nazywa, nie? I generalnie okazuje się, że ona jest wyjątkowa. Tylko ta wyjątkowość oczywiście spływa na nią w zupełnie niespodziewanie, bo do tej pory żyła sobie jako, jako, zwykła córka rosyjskich emigrantów w Ameryce, ciężko pracując jako sprzątaczka, wiesz, sprzątała domy i tylko marzyła, wiesz, o tym, że o jakiejś przygodzie życia. Nagle się okazuje, że jakiś kosmiczni bohaterowie Walczą o nią, bo jej geny są identyczne jak geny jakiejś tam kosmicznej królowej, która niedawno umarła, i wiesz, jest, i tak się buduje cała intryga. Wiesz, takiej, takiej dziewczyny, która po prostu marzy o, o jakiejś zmianie w życiu, i nagle okazuje się, że wiesz, że, że e, zostaje porwana, leci w kosmos, w tym kosmosie od, wiesz, przeżywa różne przygody, zakochuje się, e, i tak dalej, i tak dalej. Także to jest film niesamowicie prosty, niesamowicie infantylny na wielu płaszczyznach, ale to, co jest, trzeba przyznać, że jest fantastycznie zrobione, to jest ta oprawa. Po prostu masz fantastyczne sceny, na przykład, jedna jest taka, jedna z moich ulubionych scen. Bohaterowie, lecą do, do, do miasta, który jest, który jest najwyższy. I wiesz, jest sama ta, taka, no, widzisz ten Jowicz jest przepięknie wy wyrenderowany, naprawdę, z, z tymi wszystkimi tornadami tej plazmy, czy cokolwiek to jest, tak? I nagle, wiesz, oni przez tą plazmę w jakiś taki specjalny sposób, jakiś, jakiej, otwierają się jakieś wrota, wiesz, yy, przydostają się do, do, do, środka planety i tam właśnie jest wspaniałe miasto, które też no, niesamowicie wygląda. Po prostu poziom, przepych wizualny, yy, no nie wiem, no, pamiętasz Atlas More film. Nie wiem, czy widziałeś. Tak, no, byłam w kinie Najlepsze te sceny takie futurystyczne i tak dalej, to wyobraź sobie, że tu jeszcze to lepiej wygląda. Wiesz? Mm. To, to są momenty takie, że po prostu oglądasz to jak, jak, jako pocztówkę taką science że takie wszystkie najlepsze rzeczy, które mówi sobie pomyśleć o, wiesz, o tym, jak, jak pewne rzeczy, np. jakieś takie kosmiczne miasto futurystyczne miałoby wyglądać, to, to to tam jest. Jak miałyby pewne rzeczy wyglądać, nie wiem, jeśli chodzi o statki kosmiczne. Fantastyczna sprawa. W ogóle. Yy, yy, w tym filmu, nie, nie wiem czy tam są jakieś tak, aż, aż tak dużo jest za pozy życzeń, ale ten film jest, no też pod wieloma względami, mało oryginalny. To jest taka fantastyczna scena, jak wygląda biurokracja na przykład na, na planecie i, no oglądając Kat oglądając Benkin, Benek wspomniał, że to jest po prostu scena z Asterixa, nie tam z, z, z filmu, ale wiesz, mniej więcej to wygląda tak, że no, czegoś nie załatwisz, bo brakuje ci jakiegoś papieru, ale żeby załatwić jakiś papier, potrzebujesz jakiegoś numeru, a żeby załatwić ten numer, potrzebujesz ten papier i tak dalej. I tak, wiesz, takie błędne koło, taki paragraf y, 22. No są momenty w tym fi filmie, które po prostu y, sprawiają, że, że albo się świetnie bawisz i tak dalej, ale całość, wiesz, cała tej historii no, jest absolutnie y, no, infantylna, mało interesująca, niewciągająca i y, zupełnie po prostu pod tym względem no, nie bawiłem się dobrze. Zresztą y, y, Milakumis. Y, też jakoś nie przekonała mnie w tej roli jako, jako taka właśnie znaczy, dziewczyna, która nagle okazuje się... To jest jego... ogólnie bardzo przeciętna aktorka, wydaje mi się, bo ja mówiąc znaczy inaczej, ja nie widziałem żadnej ciekawej roli w jej wykonaniu, więc... Znaczy ona zwykle zawsze grała takie jednak drugoplanowe role, tak? Ona jest najbardziej znana z serialu, Różowe lata 70. Bardzo mi się podobała jej rola, chociaż ona była tam też, no taki kwiatek do kożucha Denzela Washingtona, w, w Book of Eli. Nie wiem, czy Ale ona też grała w takim filmie, wydaje mi się, z tym y, chyba Timberlake'em i wtedy raczej nie grała roli drugoplanowej, tylko jego główną rolę. Znaczy, ale to ja nie widziałem, to była jak, znowu jakaś komedia romantyczna. No tak, tak, czy, tak czy coś taki, takiego. Taki, no. Taki, taki, no nie, ja taki ale to nie dlatego to mówię... To Just Friends coś się nazywało, tak? Czy, Być może. Czy... No, dlatego, no coś takiego, nie wiem, bo ja też tego nie widziałem, ale pamiętam, że ten film, czy widziałem reklamy, czy, nie, czy no, jakiś trailer? Nie, no zdecydowanie to jest, to, jest, to, jest, to jest jedna z tych, z takich gwiazdeczek, tak? Ale to nie jest to ktoś w pokroju Cameron Diaz, Wiesz, czy, może czy... widziałem jakiś thriller z y, takiego filmu. Mhm. No. Ale nie wiesz, to, to było ciekawe, że ją obsadzili do tej, do tej roli. Ale ja się tam jest mnóstwo że, wiesz, mówią, a... że, że jest thriller. Mhm. Ale tam jest mnóstwo w tym filmie, wiesz, takich elementów, które mi się strasznie podobały. I gdyby jednak poprawić tą fabułę, zmienić parę rzeczy, to byłby ciekawszy film. Tam jest e, e, Sean, e, Sean Bean e, w ciekawej roli. Mhm. Jest tam w ogóle organizacja, jakaś taka kosmiczna policja, która na lata na statku. Który mi przypominał Normandię z Mass Effecta. A może to jest Więc... komedia jakaś, ten film, może nie zrozumiałem się. Znaczy, to idei na pewno autorów. jest komedia. To na pewno jest A. komedia, bo jednym z głównych bohaterów o, tym takim, e, który najpierw ma porwać, później ma, e, później broni tej, tej, tej głównej bohaterki e, no, gra jakiś taki agent specjalny, który ma w sobie cechy psa i człowieka więc ma jakieś... Jest jeszcze dodatkowo Albinosem. Ale to, to nikt taka... nie pisze, ja, ja czytam, teraz przeglądam, ale to nigdzie nie jest napisane, że to jest komedia, tylko wszędzie jest napisane, że to jest amerykański film science fiction. No bo w, w, jeśli masz mało takich szufladek, do których możesz rzucić na film to... Space to, to się Opera, się... tu widzę na, na Wikipedii. Tak, no to taka opera kosmiczna, bo tam masz całą historię jakiegoś rodu, który, który jak w Prometeuszu, prawda, inżynierzy, zasadza e... Na różnych planetach plony, czyli ludzi, żeby później te plony po iluś tam lat, jak już, jak już planeta dochodzi do takiego poziomu dojrzałości zebrać. Dlatego, że z ludzi wykonujesz serum specjalne. I to mniej więcej tam przeliczenie jest taki, że 100 osób to jest jedna taka większa fiolka, no fiolka, no taka duża butelka serum, które cię odmładza no i tam tak, w postaci tak? z tego uniwersum, wiesz, te z tego imperium, to one tam mają po kilkanaście tysięcy lat. I no, jest tam parę ciekawych rzeczy, jest parę wątków, ale cały ten motyw właśnie taki, że to jest taka dziewczyna, która żyje sobie w tej rodzinie emigrantów. Ta rodzina emigrantów jest, jest, jest absolutnie karykaturalna. Czyli je, oczywiście to nie mogą być... Wiesz, oni żyją oczywiście chyba w 10 albo 20 osób w jednym domu. Przynajmniej takie odnosisz wrażenie. Są konserwatywni, wiesz, tradycjonaliści, więc zawsze jedzą ten obiad wspólnie, w te 20 osób. Zawsze jest ten jeden pan domu, który w brudnej koszuli, w jakimś takim spocony i tak dalej, wiesz, ciężko pracujący, mafiozo pilnuje. To, no, to właściwie to jest taki, nie wiem, no to są takie stereotypy, które mnie bardzo, no, bardzo mi przeszkadzały, dlatego, że widziałem w tym filmie pewien potencjał. Ten, to, to uniwersum było naprawdę jest interesujące. Mimo, że tam jest wiele takich rzeczy, które Ci się nie które, no Zgrzytają zębo zęb tego. No i to, są, to jest rodzajem wachowskich, tak? To, to są Wachoscy, którzy stworzyli trylogię Matrixa, nawet jeśli powiedzmy tam, nie wiem, druga część reaktywacja Matrixa nie była dobra, to jednak, no Matrix, pierwszy, pierwszy film, no to jest. no chcąc nie chcąc, to no, nie, no to jednak jest film wybitny. Nawet jeśli oni nie planowali zrobić filmu wybitnego, ale to jest film, który na, na, na wielu płaszczyznach no, można im. interpretować. I wyszedł im, tak. I oni później zrobili reaktywację, która jest absolutnie też na wielu płaszczyznach słaba. Ja oglądałem niedawno tak zwane Znaczy, mi, się, sobie mi, się, mi się pozostałe, powiem szczerze, że mi się te pozostałe części Matrixa, druga i trzecia, to w ogóle nie podobały. One po, mnie jak, one po mnie spłynęły jak woda po kaczce, jak to się mówi. Bachowscy gdzieś stracili, zlecili ten, ten taki dryg do robienia jakichś takich przypadkowych, ale jednak arcydzieł bo Atlas Chmur, no mi się Przez bardzo ten się podoba. No ciekawe. No wiesz, ale, no, no tak, no, bo, bo, no, no bo powiedz, no, jeśli oni zakładali od razu, że Matrix im wyjdzie, wiesz, jako, jako film, jako film się taki, który można interpretować, nie, że to Mesjasz, to i to, nie, oni robili film akcji. Oni zrobili film akcji, w którym mieli jakiś taki pomysł. Ja e... nie wiem, czy tak było. Może robili jednak jako wie. No ale i... tak, no, ale gdyby oni mieli ten sobie ten element geniuszu, i gdyby oni coś przewidzieli, to, to zauważę że jednak te pozostałe dwa filmy, które mają dopełniać trylogię, one miałyby głębszy sens. Nie, myślę, że tak nie. Ja myślę, jest... że to wynikało raczej z faktu, że yy, była pewna potrzeba biznesowa stworzenia tych pozostałych części, ponieważ ta, ta no, pierwsza, część, pierwsza część nie tylko osiągnęła sukces, wydaje mi się, artystyczny, ale też sukces no, tak, niesamowicie tak. komercyjny. I należało ten sukces, że tak powiem, zmonetyzować, tak? No ale właśnie o tym mówię, że, że poza tym właśnie takim jakby, poza tym elementem, właśnie tak jak mówisz, nie, biznesowym, to ciężko się doszukiwać jakiegoś innego powodu, dla którego Matrix potrzebował kontynuacji. I tutaj Wachowscy zrobili film, który, nie wiem, to jest jakaś odpowiedź, kosmiczna odpowiedź na Harry'ego Pottera, no bo ja sobie tylko tak to mogę wyobrażać. Na ten film tylko warto iść, jeśli ktoś chce zobaczyć po prostu jakieś takie fantastyczne wizje science fiction, kosmos, statki kosmiczne, wiesz, takie różne rzeczy, ale dla fabuły absolutnie odradzam, więc hmm. przestrzegam w ogóle. No dobrze, ja w takim razie, ja wiem do jakiego filmu chciałeś przejść, ale ponieważ powiedziałeś o filmie science fiction, więc ja też sobie przypomniałem, że w ostatnim czasie obejrzałem film science fiction, który mnie zaskoczył. Czy wiem, czy, czy bardzo pozytywnie, czy, czy nie, czy no nie wiem. No obejrzałem taki film, który się nazywa Grawitacja. Nie wiem, czy widziałeś. Widziałem tak. I byłem przekonany, mówiąc szczerze, że to będzie kolejny film taki quasi science fiction, który, który taka, taka, takie naukowe science fiction, który będzie opowiadał o, o, o tym, co się dzieje w kosmosie i tak dalej. Natomiast obejrzałem film, który używa tylko pewnego odwołania się do, do kosmosu i, i, opowiada o, mhm. i opowiada o, że tak powiem, o tym. Okej. Okay który opowiada o tym, co... jakby o kosmosie, ale tak naprawdę sens tego filmu jest troszeczkę inny, to znaczy on opowiada o, o tym, że ktoś... Traci, powiedzmy, grunt pod nogami, albo traci to takie poczucie stania twardego na nogi ze względu na jakieś przeżycie. Tam ta bohaterka, tam się pojawia ten wątek, że ona straciła dziecko, więc mi się wydaje, że wpadła w jakąś depresję, utknęła gdzieś w tym kosmosie, w tym takim metaforycznym kosmosie, w tym w tym metaforycznym znaczeniu, i w końcu, prawda, no pytanie, czy jej się uda stanąć na nogi, już nie będę na nie odpowiadał. I to mhm. mnie trochę zaskoczyło, w sumie pozytywnie, bo spodziewałem się i świetnie się to No czy muszę że się powiedzieć, że, że to ciekawe, że wyciągnęłeś właśnie z, z yy z grawitacji to takie dodatkowe, dodatkowe przesłanie. Dodatkowe, no bo wszyscy się koncentrowali jednak na na tym, jak, jak ten film został zrobiony z sceny technicznej. Ja myślę, że, ja myślę, że... Przepraszam Cię, Damian, ale ja myślę, że wyciągałem z grawitacji dokładnie to, o czym ten film jest, natomiast to, że y, wszyscy... Nie wiem, co to znaczy mm -hmm. wszyscy, ale to, że y, to, że mówisz o tym, że ktoś patrzył na ten film... Gro! To, że ktoś, Gro to, widzów. To, to, to, że ktoś patrzył... Na, no to znaczy, że ci widzowie obejrzeli właśnie coś, co było dodatkowe, czyli y, w tym filmie efekty specjalne to były rzeczy dodatkowe, a nie to, co tak naprawdę stanowiło o sile tego filmu. To, no na pewno. To, to, na nie, pewno. Był film o, to nie jest film o, o kosmosie, to nie jest film o efektach, to jest film o, o, o. To nie jest film dla starych ludzi. Myślę, że jest dla starszych niż za młodszych. Ale to mi się wydaje. Skoro, skoro młodsi i tak. Ale to ty, Abstrahując od tej, do, do, tej dodatkowej płaszczyzny, czy tobie się te elementy techniczne podobały? Nie zwróciłem czy... w ogóle na tą stronę techniczną, mówiąc szczerze, w tym filmie. Prze czarne cię, ekran. Ale nie z... czarne nie, naprawdę, no, owszem, no zrobiony fajnie, tak, ona tam chodzi, gdzieś to ucieka, ale to sprawa drugorzędna. Ten film się oglądało świetnie, nie dlatego, że tam były te efekty, tylko raczej dlatego, że ta opowieść była ciekawa. Śmiała teza. Śmiała No nie teza. wiem, czy śmiała, no, wydaje mi się, że żyjemy chyba w jakichś brutalnych czasach, gdzie rzeczywiście ludzie po prostu nie myślą. Jeśli, jeśli Grawitacja jest filmem... Przepraszam, jeśli Grawitacja jest filmem o, o tym, że yy, ona yy, yy, jest badaczką kosmosu i, i, i, i musi się przeżyć i, i do tego dąży, no to przepraszam, to nie wiem, to stare, Kurde, no powiem jak Płażewski, no to domagajcie się kuźwa zwrotu za bilety, no. Bo żeście nie widzieli tego filmu, który tam jest. A ten film, który określiliśmy jako film... Cięższe. Cięższe. Cóż to cięższy za Cięższe niż grawitacja. No, cięższe niż grawitacja i bardziej kontrowersyjny zdaje się, prawda? No tak, ale napisałeś mi tutaj, że mamy mniej niż 9 minut, a już w tej chwili pewnie z 7. To co można powiedzieć o tym filmie przez 7 minut? Ja myślę, że nie wiem, kiedy opublikujesz ten podcast, nie wiem, czy już jest gotowa moja notka na moim blogu, więc zapraszam na pewno do przeczytania. Być może przed galą oskarową, więc jeśli chcesz jakieś przepowiednie, jakieś, jakieś... Nie, nie to, wiem, to znaczy ja powiem, ja powiem tylko tak... To, czy ten film dostanie Oscara, czy nie dostanie Oscara, to jest moim zdaniem sprawa drugorzędna. Być może dostanie Oscara ze względu na to, że lobby pewnej, tak to nazwijmy, y, części światowej społeczności już zaworykowało, że to jest wielki film. Czy rzeczywiście to jest wielki film? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to jest film nudny, y, słabo zrobiony. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, y, o czym mi powiedziałeś, że to jest film, w którym y, y, jakiś kontekst zewnętrzny i z tego co ja się orientuję, też jakieś środowiska prawicowe chyba się domagają tego, żeby ten film był poprzedzony jakimś takim zewnętrznym kontekstem, czy jakimś wyjaśnieniem pewnych rzeczy. Ja się z tą tezą nie zgadzam. To jest film, który, który moim zdaniem jakby, okej, okay, to, że on się wpisuje w jakąś tam strukturę, to jest, to jest jasne, ale ten film jest po prostu słaby. Ten film jest źle zrobiony. Ten film, ja oglądając ten film w połowie, nawet nie miałem ochoty go dalej oglądać. To po prostu nuda, dłużyzna, nie chciało się tego oglądać. Owszem, zdjęcia są rzeczywiście dobre, ale to tylko zdjęcia. Ja wiem, czy one są takie dobre. Są dobre. Na pewno film jest świetnie wystylizowany na to, żeby jednak właśnie być czymś, co ktoś, kto by na przykład przypadkiem odkrył ten film, mógłby uwierzyć, że ten film na przykład, został nakręcony krótko krótko po wojnie, nie wiem, 10 lat, 15 lat po wojnie, stąd na przykład jakby ludzie, którzy ja go kręcili, są nie, świeżo, nie. Na przykład, jakby są bezpośrednio nawet... Yy... Znaczy, ale możesz coś takiego odważyć. Może, może jakaś ale... myślę, myślę, że istotne jest to, że ten, że ten film jest rzeczywiście ładnie sfotografowany, te zdjęcia są fajnie wystylizowane, one te kompozycje kadrów są bardzo takie m, rzeczywiście ciekawe, ale znowu o tym tysiące ludzi pisało. Nie zajmujmy się tym, czym, czym ludzie mówią, zajmujmy się mięsem, a mięso jest niestety przygnębiające moim zdaniem. I nie bez kozery jest to, że film Ida przeszedł przez polskie kina niezauważony. A to, że dzisiaj on gdzieś mhm. na świecie i, i gdzieś w innych krajach. No, Okej, okay, no ja rozumiem, że on gdzieś tam jest, my zawsze jesteśmy zapatrzeni w ten zachód, że ten zachód jest lepszy, tylko że według zachodu Niemców nie było mhm. i Hitler był przywódcą ludu hitlerowców, który w przeciwieństwie do woli ogółu tak. Niemców dążył do tego, żeby opanować świat, tak, natomiast, natomiast polskie były obozy koncentracyjne, a nie Niemcy mordowali, tylko hitlerowcy. Na pewno uważam, że, że to jest film, który nie zasługuje na, na, na Oscara i to, to jest w ogóle film, który nie zasługuje na to, żeby o nim poświęcać mu tyle czasu, ile się temu filmowi czasu poświęca. Aż sam jestem zdziwiony, że niepotrzebnie daje się... Więc robimy emocje. cięcie ostre i no bardzo ci dziękuję, Giuszu, za, za za rozmowę. No dziękuję, dziękuję ci was. za te emocje. Link do tekstu gdzie można poznać... Tak, link do tekstu Juliusza będzie w, w opisie odcinka, więc ktoś, kto by chciał poznać właśnie pełną opinię Juliusza na temat filmu Ida, to, to ją sobie może tam znaleźć. No dziękuję Ci jeszcze raz, Juliuszu, i do, do, do pogadania. Do miłego. No, cześć.